Witam, Fantasmagieria podcast o grach komputerowych i konsolowych. nie tylko. Odcinek 277. Nazywam się Dachman. Aka, Damian Paluch. I ze mną są. Tomek w komiks.pl i Kuldanek, AKA Kuldan, Cokolwiek coś tam.plę to tam wiesz. Cooldan.pl. No. To, to był w ogóle dobry adres internetowy, cokolwiek coś tam. Cokolwiek coś tam, ale bez podkreślić. I pewnie byłyby tam kolejne memy, obrazki, e, logify. A tak to byłoby fajnie, jakby ktoś na przykład nie zrobił coś, coś poważnego taką stronę, Taki na temat. Właśnie na temat jest coś, coś tam, coś tam. No właśnie na temat to jest cokolwiek coś tam dokładnie. No, dokładnie. E, panowie. Nie wiem od czego zacząć. Ja właśnie tak, tak sobie pomyślałem, że zapytam was, czy oglądaliście Soczi? Tutaj przyznaliście się, że nie oglądaliście ceremonii otwarcia igrzysk zimowych. I ja się zastanawiam, czy coś do Was, jakakolwiek do Was informacja dotarła, co się stało z gorączką igrzysk olimpijskich. Do mnie, dotarła, do mnie dotarła informacja z programu naukowego, że za to twój konik ulubiony, ocieplenie mhm. globalne, że w 2080 roku będzie tylko 6 miejsc na świecie, gdzie będzie można przeprowadzić zimową te igrzyska. Bo będzie za ciepło. A właśnie, myślałem, że powiesz, że ze względu na to, że po prostu nie stać będzie. A, to swoją drogą. Ale to, co mnie yy, zastanowiło, to jest to, że zanim ja obejrzałem te yy, przepraszam, otwarcie, to co? No to Miałem pewne portale otwarte, bo to każdy z nas korzysta z pewnych portali, tam czy, czy Wirtualna Polska, czy Gazeta, czy Onet i tak dalej. Fronda, tak. No, to, co jest, to po polsku no, to każdy z nas wie. Nie? No, I te informacje, które do mnie dotarły, to jest a, że właściwie to otwarcie to była jakaś druga Pandora, a drugie, że oczywiście tam symbolicznie kółeczko się nie otworzyło i to reprezentuje poniekąd to, co czują mniejszości seksualne tłamszone i tak boją się po prostu wyjść z cienia i, i tak sobie pomyślałem rzeczywiście, czy to, jest, czy to jest tylko to, co chcemy na przykład, nie wiem, wiedzieć o, o tym, co się wydarzyło mm, prostu tego otwarcia, czy to, tak, to są te najważniejsze komunikaty. I później sobie obejrzałem i powiem wam tak, że ja uwielbiam grzeska i, i teraz to oczywiście czekam na curling. To jest najbardziej pasjonujący sport, jak się okazuje, igrzysk zimowych. Od kiedy mój ojciec mi wytłumaczył, o co chodzi w curlingu, to bardzo doceniam tą... Powiem Ci tak, że to jest sport. Tak, bo to jest sport taka pochodna tych wszystkich kulek, tych boli, tych jakich, różnych takich sportów, gdzie właściwie do ostatniej sekundy czasami sytuacja może się tak diametralnie zmienić, więc to napięcie jest, nie. Naprawdę, jeśli nie widzieliście tego otwarcia, to polecam. Fenomenalnie zaaranżowane, choreografia przesudowna. oczywiście z czego słynie między innymi Rosja, ze swojego baletu. I to, co mm -hmm. wykonali, to, co zaprezentowali, to ja jako taki troszeczkę powiedzmy, ja nie jestem melomanem, nie, nie chodzę do opery i tak dalej, ale gdzieś tam ta kultura wyższa, jeśli ona jest na takim poziomie, to nawet człowiek z przytłumionymi zmysłami jest w stanie to docenić, co widzi. Mi się strasznie to podobało. Te interpretacje właśnie tej historii Rosji, tam jakichś dodatków, naprawdę można było się wzruszyć i zastanawiam się, czy, czy to nie powinno być przekazem, a nie jakieś tam, że kółeczko się nie zapaliło, czy coś nie zadziałało. Szczególnie, że podczas relacji to naprawdę y, ludzie na to nie zwracali uwagi. Tam mówi, no nie zapaliło się, ale chyba wiemy wszystko o co chodzi, nie? No, że to miało być tam pięć kółek czy coś. Znaczy wiesz, ja bym tego kółeczka to nie przeseniał, co nie, no bo się kółeczko nie zapaliło i tyle. Tylko że ja z kolei nie jestem wielkim fanem olimpiady, bo nie ma tam ciekawych sportów z mojego punktu widzenia, poza właśnie jakimś karlingiem, ale też ja nie lubię karlingu tak, żeby go oglądać. No ale nie, no teraz tak to jest tak, że znalazłbyś na pewno coś dla siebie. No, ale co, skoki, biegi, to są w ogóle sporty, które mnie absolutnie nie interesują. No nie, no ale lubisz... Hokej, no to, to jest coś, co, co bym mógł oglądać, ale z kolei nie na e... tyle, żebym, wiesz... Znaczy nie chodzi mi o jazdy figurowe na lodzie, bo może <laughs> jednak to też jest ekstrem bardzo, ale snowboard. są te takie... To bardziej przypomina sporty takie ekstremalne, gdzie gdzieś skończają ja... na rampach, ścizgają się, robią salta, skoki, wyskoki. To są bardzo widowiskowe rzeczy. To, to jest coś, co po prostu nie tylko oglądasz, bo widzisz, że gość po prostu przejechał odcinek z punktu A do punktu B w najkrótszym czasie, tylko jeszcze po prostu jakieś takie rzeczy robi, które no, zwykłemu śmiertelnikowi to wydaje się jednak, że to już jest coś więcej niż po prostu fantastyczna kondycja fizyczna i, i, i jakieś umiejętności dodatkowe, tylko po prostu nie, to trzeba mieć dar talent i, i... No może tak, może, może jakbym czegoś... Tylko ja też mam ten problem, że nie mam telewizji w domu, więc nie oglądam telewizji i nie mam żadnej transmisji, a żeby w internecie szukać, to, to mi się nie chce. Zauważysz się, że po prostu w internecie dzięki internetowi zyskaliśmy wiele rzeczy, ale tak naprawdę oduczyliśmy się na przykład czytania dłuższych treści. Jeśli coś ma więcej niż dwa kapity tekstu, no to wiesz, tylko powiedzmy przeleciem wzrokiem... I, i, i może coś wyłapiemy, ale no niekoniecznie. Najważniejsze są obrazki, memy, e, informacja a propos Sochi, to wiadomo, co się przebija a propos Sochi. E, No Dla mnie walka o prawa tam człowieka i gejów, nie? No to by było jedno, tak? Bo to jest mocno w mediach podkreślane, ale druga, druga rzecz to to naprawdę to są to A, zepsute karnisze w pokojach hotelowych i, y, y, a, a kolejna rzecz to są podwójne kible, czy jakiś wiesz czy takie rzeczy po prostu, takie zupełnie absurdalne, że jakby istotne rzeczy są pomijane. Jakby e, internet żyje e, takimi chwilówkami. Coś się pojawi, i tak dalej, żebyś to dzisiaj mógł zobaczyć, roześmiać się, fajny GIF, hahaha, jutro ha, ha, o tym zapomnieć. A istotne rzeczy tak naprawdę nikogo już nie interesują. Zastanawiam się, czy, y, czy po prostu y, dokąd zmierza to wszystko na przykład jeśli chodzi o, o gry, gry, to wiele razy w różnych podcastach tam u was, w nieczystych zagrywkach, u nas, w wielu podcastach, w wielu w ogóle miejscach mówi się o tym, że na przykład, nie wiem, spada poziom publicystyki, jeśli chodzi o gry. Dlatego, że nie podejmuje się jakichś tam tematów albo recenzje są przytampowe i tak no, dalej. Ale czy to nie jest tak, że internet oduczył ludzi nie tyle, że wchłaniania, tylko, że po prostu przyjmowania takiego w pełni świadomego. Wiesz co, ja rozumiem o co ci chodzi i, i o czym mówisz, ale mi się wydaje, że przynajmniej w moim konkretnym przypadku, że to się tyczy tylko internetu. że jakby Ja, ja też mam tak, że TLDR i jak czytam jakiś dłuższy artykuł, tego od razu scrolluję, jak długi jest i czy mi się w ogóle chce tyle czasu z nim spędzać, ale to się absolutnie tyczy tylko internetu, bo ja poza internetem normalnie czytam książki, normalnie czytam gazety i nie mam absolutnie żadnego problemu z tym. Mhm. Ale jest jak, na przykład, jeśli chodzi o gazety, to są jakieś gazety, które czytasz tak od deski do deski, bo ja Zauważyłem ja w ogóle czytam gazety od deski do deski, wiesz, bo jakieś dwa lata temu zauważyłem, że kupuję całe masy gazet i żadnej nie kończę mhm. i wydaję na to kupę kasy, a więc wprowadziłem sobie taki program, że kupuję kolejną gazetę dopiero jak poprzednią przeczytam. <grym> więc tak, znaczy tam może nie całą gazetę, nie całą, bo tam, wiesz, jest pełno sekcji, które mnie w ogóle nie obchodzą, ale wszystkie jakby ciekawe teksty, wszystkie intrusujące rzeczy. Ja zauważyłem więc... po sobie, że ja przestałem, absolutnie przestałem czytać w takich magazynach jak PSX Extreme, czy swego czasu w Neo Plus, już w ogóle nie czytam recenzji. Mhm. I, i, trochę, I trochę nawet rozumiem takie przeskakiwanie do, do, od razu do ocen, dlatego że zdecydowanie brakuje takiej prawdziwej krytyki. Ja nie wiem, że ja mam jakiś przepis na to, tylko parę dni, tygodni temu jakby odkryłem na nowo Rogera Egberta. Iberta, nie wiem, tak, tak bardziej mhm. czy takiego amerykańskiego Kałużyńskiego, się od Kałużyńskiego, dużo bardziej znanego. Ale, ale to był krytyk, który jako jedyny krytyk z nagrodą Pulicera. Mm -hmm. I nie, nie, czytając, czy słuchając w ogóle recenzji, miałem swój program w telewizji, który jest właśnie z, z, z, z Siskel i Ibert at the movies. Recenzowali filmy, I to, i to było zrobione właśnie w takiej dosyć skondensowanej formie, dlatego że przez pierwsze, na przykład, nie wiem, trzy minuty były pokazywane fragmenty filmów. Yy, krótki opis, no i później jak rozmowa, co mi się podobało, co nie. I tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszych czasach to by to nie przeszło, dlatego że ludzie by yy, płakali, że jest spoiler na spoilerze że tak naprawdę włączyli program, bo chcieli wiedzieć, czy mogą, czy powinien obejrzeć ten film. A to przeskoczyłeś teraz z tematu dłuższych tekstów i ambitniejszych treści do spoilerów w ogóle, czyli zupełnie innego. Ja jeszcze nie skończyłem tego starego tematu, ja a tak jeszcze tak nawet nie wypowiedział. Trzy tematy zauważyłem. Tak, dokładnie. Bo, Ale to tak się powiem tak, że troszeczkę to moja wina jest taka, bo ja sobie przygotowałem notatki, bo Tomek mnie poprosił o to, żebym przygotował tematy, ale oczywiście ja nigdy tematów nie przygotowuję do, do, do nagrania, bo to jest taki spontan, że <laughs> jak to się mówi, różne rzeczy wychodzą i czasami po prostu z planowanych wychodzą gorsze rzeczy niż z nieplanowanych. No ale tutaj zrobiłem sobie parę notatek i tak, mi, i, i tak trochę nie poukładałem sobie tych, tych myśli, więc... Piotrek Olimpiada, go! Ale nikogo, jeśli o mnie chodzi i temat skończony, teraz dalej długie treści w internecie. No to ja sobie przerzucam na i czytam w łóżku i to mi wystarczy, bo w ciągu dnia często nie ma czasu. A jeśli chodzi o spadek wartości treści, to lekarstwem na wszystko byłoby piano, paywall czy cokolwiek innego, które obejmowałoby wszystko. Jeżeli nie byłoby darmowych treści w internecie, to nie byłoby pogoni za klikami, nie byłoby tego, że dajesz jakiś beznadziejny nagłówek pod tytułem To ostatnio mi się rzuciło na jakimś na no, onecie chyba albo gdzieś indziej na zasadzie tam, czy ktoś tam, ktoś tam jest złodziejem. Po czym pierwszy, y, pierwsze zdanie artykułu, ktoś tam, ktoś tam nie jest złodziejem. Jest taka prosta no, zasada, kiedy nie pamiętam, kto ją sformułował, ale że wszystkie nagłówki, które zaczynają się od czy, można na można nie odpowiedzieć, pyta... odpowiedział nie. <średniczość> <średniczość> o, ale to jest wiecie, ciekawa gdyby... rzecz że o nagłówkach, bo Tomek jest mistrzem. Znaczy może nie mistrzem, ale jest, no, fantastycznie potrafi wymyślać te nagłówki, bo w, chyba czystych to nawet Parę razy takie przykłady wiecie, jak jak właśnie powinien wyglądać nagłówek na stronie. Że, że taki, nie wiem, jak to się poprawnie nazywa w tym fachowym języku. Wystawka. Wystawka, tak. Że no w ogóle po prostu jest się uczysz, tak, to jest coś, czego się uczysz w tym zawodzie. No po prostu, że obojętnie jak dobry tekst napiszesz, to go musisz sprzedać jeszcze. Tak. I niestety tak? sprzedaje się go zazwyczaj łatwiej kłamstwem niż, niż prawdą. Chociaż. Teraz podobno jest tendencja odwrotna i u nas mówią, że mamy zacząć zmieniać nagłówki i widzę, że gazeta tam zmieniła nagłówki trochę. Być może ona też pójdzie za tą, wiesz, za tą tendencją. Być może przestaniemy kłamać w nagłówkach. Był taki problem swego czasu właśnie jeśli chodzi o grę, że tak naprawdę klikały się wszystkie top listy. Mhm. I jeśli, jeśli chciałeś tak naprawdę napisać dobry artykuł, taki, który kosztuje, to musiałeś chyba zrobić kilka tych top list klikanych żeby jakby coś innego mogła zrobić na indexy. Czy my, my w ogóle często mamy taką strategię, że robimy tematy pod kliki i tematy pod ambitnego czytelnika, jakby zupełnie oddzielnie, jest, nie? Hmm. Ale że, to, to wynika żeby... z tego, że nie, nie macie wyboru tak naprawdę. Tak, gdyby było tak, tak, że serwis byłby płatny, znaczy inaczej, gdyby wszystkie serwisy były płatne i grono użytkowników byłoby określone dla osób, które faktycznie chcą otrzymać takie, inne treści, chcą otrzymać falietony, czy to czy tamto, to wtedy moglibyście sobie pozwolić na robienie tylko takich tekstów. Hmm. Plus jeszcze dodatkowo to by zlikwidowało szambo, które zazwyczaj w komentarzach, bo wątpię, żeby ktoś specjalnie wykupywał sobie subskrypcję jakiejś strony, tylko po to, żeby trollować, nie? Ale nie znaczy, wiem, nie doceniam ludzi. ja się z tą zgodzę, bo ja też jestem wielkim fanem płatności treści w internecie, ale z drugiej strony jest taki problem tego, że problem obniżenia jakości dziennikarstwa bierze się stąd, że to dziennikarstwo zostało strasznie zdemokratyzowane, że po pierwsze dzisiaj każdy może czytać, a po drugie każdy, czy... znaczy każdy może pisać, a po drugie każdy czyta. I jakkolwiek to wpłynęło na spadek jakby jakości, no to jednak jest to jakaś wartość. Jest to jakaś wartość, że nawet zwykły kopalski bez skończonych studiów, bez stałego zatrudnienia i tak dalej, kupuje gazety albo może napisać coś tam gdzieś w internecie i... Ja nie wiem, czy, czy ja bym był gotów tak od razu bezapelacyjnie z tego zrezygnować i wprowadzić te treści i znowu jakby iść w kierunku elitaryzacji mediów. No widzisz, tylko, że to musiałby być powolny proces, bo proces tabloidyzacji mediów wcale nie był szybki, nie był gwałtowny. On postępował przez lata. W Polsce on był bardzo bo tak gwałtowny. z drugiej strony, co się, co się lepiej sprzedaje, gazeta wyborcza czy fakt? Albo no ale fakt. Lepiej się... Ale fakt sprzedaje. Dwa ale to jest, lepiej. ale właśnie no. to jest właśnie przykład, znaczy ja niedawno słuchałem sobie audycji w radiu, um, która była poświęcona temu, że tam chyba Sky, tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, czy tam któreś tam urodziny obchodzi, czy coś takiego. W każdym razie były dwie bardzo ciekawe rzeczy, które, które, o których mówił ten autor programu, czy tam czy gość właśnie tego autora, a propos Mardoka i jego, jego pewnych spostrzeżeń. Bo Mardok zanim wszedł powiedzmy na rynek amerykańskich telewizji, no to on oczywiście był, odnosił pewne sukcesy tam Wielkiej Brytanii, no ale też z telewizją wszedł do Australii i tam odkrył bardzo ciekawą rzecz, na przykład a propos reklamy, że właściwie mężczyźni tam w wieku... Oczywiście teraz strzelam, bo ja nie, dokładnie nie pamiętam liczb, ale to mniej więcej tak wyglądało, że powiedzmy w wieku tam od 20 czy tam od 18 lat do tam 40 paru w ogóle nie, nie, nie oglądają reklam. Nie oglądają mhm. w ogóle reklam jedynie w kontekście sportu. Jedynie w kontekście sportu i to było jakby pierwsze, pierwsze spostrzeżenie, które no, pozwoliło powiedzmy no stworzyć potęgę, jaką był właśnie Sky Sport i jak, jak to się wszystko rozwinęło, Imperium Mardoka, to, to nie tylko są tabloidy i te News of the World e, Świętej Pamięci, ale też e, właśnie telewizja i jak wszedł do, do Ameryki, to stworzył telewizję taki, taki, taki o bardzo e, niskim wartości produkcyjnej, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, inaczej, tam low, low cost, nie low production value, że tak naprawdę, tak jak podcasty, stawiasz gości do studia. Najlepiej tam jeszcze jakąś ładną dziewczynę dać, bo to wiadomo, że przyciąga wzrok. Dlatego pogodynki to generalnie są nie wiem, piękne kobiety. Dajesz im jakiś temat, oni o niej rozmawiają, ty powiedzmy tam masz godzinny program i to wszystko. Nie musisz wydawać pieniędzy na reporterów, którzy robią jakieś materiały. Tak, jak na przykład 60 Minutes, bardzo popularny taki program, prestiżowy program reporterski w Stanach Zjednoczonych, to czasami niektóre odcinki to są, to są setki tysięcy dolarów, bo to na przykład, nie wiem, lecą reporterzy do innego kraju, tam przeprowadzają wywiady, tam jakieś różne rzeczy się przygotowują, no, a tak naprawdę to możesz zrobić program, który będzie miał, powiedzmy, podobną oglądalność bardzo, po, po bardzo niskich kosztach. I to spowodowało taką lawinę, że tak naprawdę wszyscy zaczęli e, obniżać koszty Jakby ciągle ten wspólny mianownik został tak e, zmniejszany, zmniejszany, zmniejszany i teraz się okazuje, że właściwie nawet telewizje, które nie powinny wchodzić szlanki jeśli chodzi o, o takie rzeczy, na przykład telewizja polska. Dlaczego wiadomości w telewizji polskiej muszą się ścigać, nie wiem, e, jeśli chodzi o poziom merytoryczny z Polsatem, z TVN-em? Przecież to są telewizje komercyjne. No ja dobra, one muszą... ale teraz pytanie, teraz pytanie polega na tym, czy my chcemy naprawdę chcemy podwyższyć ten poziom mediów, jednocześnie godząc się na to, że gigantyczne masy ludności zostaną wykluczone z tych mediów, bo tak to się skończy. Że dzisiaj jakby osiągnięciem tego, tej tabloidyzacji, która moim zdaniem też jest szkodliwa, ale jest przynajmniej to, że masy ludzi, którzy do tej pory byli wykluczani, którzy do tej pory byli pouczani przez intelektualistów i um, ludzi lepiej usytuowanych niż oni, że oni nagle poczuli się przynajmniej uczestnikami tego dyskursu. No dobra, ale oni się czują uczestnikami dyskursu czytając gazetę, w której głównym wątkiem jest wiesz, nie śpię, bo trzymam kredes. I czy tak naprawdę to im coś daje? Ale co, teraz, oprocie, teraz ja będę czy, decydował, czy to im coś daje, czy ty nie, będziesz jak, decydował, jak ci się czy wydaję, będziemy czy, jakieś czy to wybory tak, przeprowadzali? Nie, wiesz, tak, czy to hipotetyczna dyskusja, czy to jest y, jakoś do, dobro samo w sobie, to, że jesteś y, członkiem jakiejś tam grupy, w tym przypadku osób, które mają kontakt z mediami, które czytają gazety cokolwiek, mhm. to czy to jakkolwiek tobie, nie wiem, nobilituje cię jakoś, podnosi cię wyżej? Ja bym dał taki przykład, jeśli by się okazało, że Harvard znosi nie wiem, ten strasznie wyśrubowany poziom nie wiem, dostępności, że każdy może zaaplikować do Harvardu i każdy zostaje, zostaje przyjęty, nagle Harvard rozrasta się do jakichś takich nie, nie, nie, niebotycznych rozmiarów, tam, że nie, nie kilka tysięcy ludzi może być absolwentami tam, ale miliony, czy to sprawia, że ta uczelnia nadal jest prestiżowa, czy nie? Czy nadal jest to kiedyś... Czy Pytanie, czy prestiż jest wartością? Czy, to, czy, czy, czy yy, tworzenie społeczeństwa, yy, w którym są ludzie lepiej usytuowani, lepiej poinformowani i mający większy wpływ na debatę, jest bardziej wartościowe niż tworzenie społeczeństwa, które tym lepiej ustalowane wydaje się gorsze, ale tym gorzej ustalowane wydaje się równiejsze w jakiś sposób. Nie? No bo znaczy, oni... Ale czekaj, ale czy, czy, czy z tego wynika, że im się wydaje równiejsze tylko i wyłącznie dlatego, że mogą czytać swój fakt? Bo tak naprawdę że Po pierwsze, mogą wydaje... czytać swój fakt, a po drugie, że ten fakt pisze o tym, co ich interesuje. Bo to też jest problem. Bo, bo to też jest problem, który my zapominamy, myśląc o prestiżowych mediach, o takich elitarnych mediach. Że te media, one minęły się ze swoją misją i dlatego zaczęły powstawać tabloidy i tak dalej. Że te media w pewnym momencie, w ogóle media, nawet nie w pewnym momencie, mi się wydaje, że od samego zadrania, jakby ignorowały całe, całą gigantyczną warstwę społeczną, która, która ich nie obchodziła, która znaczy nie, nie do... była ich, ich targetem. Znaczy nie do końca mi się wydaje, bo media, znaczy przepraszam, tabloidy, one istniały od, od początku istnienia w ogóle gazet. Tylko, że problem jest wtedy, kiedy na przykład New York Times albo Wall Street Journal, dochodzi do wniosku, że ok, mamy problemy finansowe, to co musimy zrobić, to no nie? Zamienić się w tabloid, bo właśnie Podnosić, to jest problemem. Nie wiem, ten tylko, czy po prostu właśnie, czy zaczynamy dawać na przykład, nie wiem, jakieś takie, jakiego to ładnego słowa użyłeś? Wystawki, tak? Czyli na przykład, mhm. nie wiem, 10 najładniejszych, czy tam najlepszych kreacji na gali rozkałów i tak dalej. Czy, nie wiem, o, wpadka, zobacz to, co ta dziewczyna miała tam na kołnierzu. I taki, na studniówce. Tby, na studniówce, no. Czy to jest właśnie to, co chcemy. No nie wiem, no, ja rozumiem, że generalnie prawo na przykład do niebycia analfabetą powinno przeskuwać każdemu człowiekowi. Mm -hmm. I teraz te próbując jakby nie wiem, czy mi się uda, wrócić, wracając do gier, do, do, do, do publicystyki, czy jest po prostu sens głębszy walczyć o to, żeby jednak powstawało więcej treści. Um, Takich, które nie są po prostu jakimiś tylko news notkami, news not nie? Jak to powiedzieć? Ja bym chciał, żeby, znaczy, ja bym chciał, żebyśmy walczyli i uważam, że powinniśmy walczyć. Że to jest mega ważne, żebyśmy walczyli. Ponieważ a, uważam, ja jestem w ogóle filologiem, co nie? Ja jestem z, z humanistą z wykształcenia i ja uważam i żyję w przeświadczeniu, że, że tak jest słusznie i tak, tak być powinno, że do, krytyka odgrywa znaczącą rolę w życiu twórcy i, i jest dobra i budująca i twórcza. Mhm. I bez dobrej krytyki nie będziemy mieli dobrych, dobrych gier, dobrych książek, dobrej, dobrej muzyki, i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład dobra recenzja? E, ja to absolutnie od tego, co uważamy za dobrą recenzję. to nie chcę, żebyśmy mówili, że dobra recenzja powinna być, nie, wiem, składać się z 12 dwu, kapitu, czego to i tamto, tylko czy po prostu y, ta ostatnia. Ostatnich lat właściwie, ja nie wiem, ja nie pamiętam takiej histerii, jeśli chodzi o spoilery, nie wiem, jeszcze 5 lat temu, czy 6 lat temu że temat jakby spoilerów nie istniał, a teraz jest tak, że właściwie o czymkolwiek powiesz, jakąkolwiek ma treść, no to jest problem ze spoilerami. Teraz tak, czy dobra recenzja może być napisana bez, bez na przykład, nie wiem, jeśli ty wyrażasz opinię na jakiś temat, to czy ty nie masz prawa na przykład odnieść się do czegoś konkretnie, na przykład mówiąc, że taki zwrot w fabule ci się nie podoba? I Ja uważam, ja jestem w ogóle fanem full frontal, co nie wiesz, i otwierania się przed wszystkim. Hmm. I uważam, że, że, do, że do recenzji absolutnie ma prawo spoilerować. Ja zresztą spoileruje namiętnie w tekstach. Tak, e... Z jednym, jednym zastrzeżeniem, że jeżeli gra czy też książka, film, cokolwiek oparte jest o jakiś jeden twist, tak jak było w szóstym zmyśle, jeżeli w recenzji byś od razu pojechał, wiesz, a tak naprawdę to Bruce no, ale stał, to jest też to kwestia warto. tego myślącego krytyka, no, który AK wie, że, że są pewne rzeczy, które już... No... Zdradzenie tego, te, tego jednego, tej jednej rzeczy tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że ty tyż na przykład coś powiedzieć, coś skrytykować, tylko akurat w przypadku szóstego zmysłu, kiedy, to, kiedy całe napięcie, cały cały film jest zbudowany pod ten jeden moment, no, jeśli ty go zdradzasz w recenzji, to czy ty będziesz chwalił ten film w recenzji dalszej, to właściwie no, nie da się tego filmu już obejrzeć, kiedy znasz tą, tą jedną rzecz. Ale to jest trochę, to jest trochę histeria, y, y, której my jesteśmy ofiarami nawet nie, nie ze względu na y, historyków, czyli czytelników naszych, tylko ze względu na twórców, którzy y, y, się scwanili. I to to, to to oni się scwanili właśnie na, na skutek wielkiego sukcesu szóstego zmysłu. I to, co się później stało i to, to, to czego jesteśmy świadkami do dzisiaj, y, to jest w ogóle coś dla mnie mega smutnego, bo, bo dzisiaj obserwujemy y, taką taktykę tworzenia scenariuszy, które nie, mają, nie są scenariuszami, nie są nawet dobrą powieścią, które są tylko i wyłącznie e, z jakimś plot twistem i e, jednocześnie taki szantaż wobec rezenzentów, że nie możesz napisać nic na temat tego scenariusza, bo zawsze coś zdradzisz, więc tak naprawdę nie możesz skrytykować tego scenariusza, bo krytykując go zaspoilerujesz już, będziesz działał wbrew interesowi swoich e, swoich mhm. czytelników. E, więc to, to jest zjawisko, z którym ja się w ogóle nie godzę. Jakby E, wróćcie jeszcze pamięcią e, 20 lat temu, do czasów przez, sprzed 6 zmysłu i, a, a nawet jeszcze trochę wcześniej, sprzed, e, jak oni się nazywają, podejrzani, tak. usual suspects. E, e, wtedy w ogóle nie było, przynajmniej w moim odczuciu, bo nie wiem jak przed usual suspects, bo to był krzyż mm. lat 90., ale przed, przed szóstym zmysłem w ogóle nie było problemu spoilerów, tak. jakby ja w ogóle, gdyby ktoś mi powiedział przed, przed Matrixem, że Nioh to jest The One, tak. ja bym sobie pomyślał, kurde to się być fajna historia, jak Nioh się okazuje The One, zobacz, ciekawe, jak Ale to doszło, nawet nie... już to w sumie z traileru wynika nawet. Tak. Ten twist, ten plot twist, tak, czy ten zwrot akcji stał się usprawiedliwieniem dla jakby kiepskiej treści. Jako, znaczy może nie kiepskiej treści, tylko po prostu coraz rzadziej mi się zdarza, że czytając książkę, współcześnie napisaną, ja delektuję się językiem, który ona jest napisana. że ja po prostu czytam zdania i ja po prostu no, mam taką przyjemność, ja jeszcze raz to zdanie muszę sobie przeczytać, bo tak ono mi się podobało, że ta konstrukcja słowa... Powiedziałeś coraz rzadziej. Tak, że coraz rzadziej po prostu się coraz zdarza, że, że po prostu mniej istotne jest to, co się dzieje, tylko jest to istotne, jak, jak ta książka jest napisana, jak, jak to się czyta, że jakby to powiedzmy oddziela literaturę piękną od popularnej, że w popularnej ten język... Schodzi na dalsze tło, liczy się akcja, liczy się tam jakieś fajni bohaterowie, właśnie jakiś zwrot akcji, jakieś strzelanie, lasery i, ale nie ma nie ma czegoś takiego, że po prostu. Ale, wiesz, ale nawet jakby w kulturze popularnej wcześniej nie było takiego problemu. No, ja teraz taki pierwszy przykład z brzegu, teraz, teraz wyszła Kari mhm. Nowec, nie? No Kari, tak. ten film. To jak, jakby ktoś dzisiaj napisał recenzję Kari, tak jak się pisało te recenzje w latach 70. to przecież spłonąłby mhm. na stosie. Bo przecież co, ale... w latach 70. każdy od początku do końca idąc na Kari wiedział jak ten film się tak. skończy, wiedział o co w nim chodzi. Ale z drugiej strony zwrócił uwagę na to, że jeśli chodzi o filmy, to teraz trailery filmowe tak naprawdę zdradzają te całą f od początku do końca. Są nawet w przypadku Kari, to trailer to był po prostu skrót filmu, kilka scen od początku do końca, które były zostawione tak, że mogło się to spokojnie w głowie ułożyć, jeżeli nie znasz tej historii, to... W jedną, w jedną kupę. I to się teraz też coraz częściej zdarza, więc z jednej strony jest obsesja spoilerowa... nie, spoilowania, spoilerowania, nie, spoilerowanie, spoilerowanie, nigdy nie wiem. Spoilerować, eee, mówi się spoilować, coś. nie? Bo spoiler to jest to, co... To... Spoilować, no bo spoiler to jest na samochodzie, tak? A z drugiej strony jest spoiler, ale mówisz, że spoilować... Spoilować, bo to jest psuć. Czy... Spoil. Spoil. Spoiler... No, tak, tak, wiem, tylko czy spoiler to wtedy... Ten, powinno... który psuje. No, nie wiem. Ale to jest, no, na... nie to, co to jest się zepsuło. Tak czy siak. Z jednej strony jest obsesja tego, a z drugiej strony trailery filmowe, czy też czasami gier, pokazują dużo tego, co się będzie działo. Ja, Jak czekałem na The Last of Us, to w którymś momencie specjalnie przestałem oglądać cokolwiek, bo tych materiałów było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, bo nie chciałem sobie oglądać scen, które potem i tak będę oglądał tak, znaczy, ja mam w ogóle dwa przykłady. Jeden jest a propos zwiastunów. Nie wiem, czy widzieliście taki, taki film Along Came Spider, w sieci pająka, tak się nazywał ten, ten film, thriller i zwiastun do tego filmu, ja go później widziałem i tam były sceny, które zupełnie nie pojawiają się w filmie, bo to jest, to jest y, kryminał, tam y, pojawia się słynny detektyw y, Alex Cross, którego gra Morgan Freeman, y, y, y, y, więc możecie kojarzyć coś. W każdym razie zwiastun jakby opowiadał i dawał jakieś zupełnie inne zakończenie. Sceny, które nie były w filmie, ale nie tylko one po prostu były wycięte, że ktoś po prostu zdecydował, że okej, okay, w montażu one się nie pojawiają, tylko nie, one były zupełnie inne, nowe, yy, zmieniające całkowicie zakończenie. I to był zwiastun. I teraz oglądałeś ten film, a jak widziałeś ten zwiastun, to mogłeś czuć się zaskoczony, że widziałeś cokolwiek zupełnie innego, więc takie zwiastuny, które Cię oszukują, to jest ciekawa rzecz, one, tylko że to się bardzo rzadko tak, pojawia. To jest film z 2001 roku, więc ja bardziej mówię o tym, co się ostatnio dzieje. Więc to, to teraz jest taki absurd. No za wyjątkiem, trailery filmów Smarzewskiego są takie, że oglądasz zapowiedź jakiejś komedii, gdzie ładnie się pośmiesz, a potem w kinie dostajesz tak, młotem przez łeb. Czego też ja nie rozumiem. Ja, ja, wiesz, że tego, to jest coś, czego ja nie rozumiem. Trailery filmów Smarzewskiego są robione jako trailery komedii. I to i było tak w drogówce, i tak było pod mocnym aniołem. A te filmy są momentami ostatecznymi. To jest sekryczne. właśnie ten cios obuchem, jest dużo silniejszy. Mi się wydaje, nie, mi się wydaje, że filmy Smarzewskiego... No, że po prostu ciężko bo było jej inaczej sprzedać. To jest, to jest ten problem. Tylko ja się dziwię naszego Smażowski, który jest już reżyserem z taką pozycją, się na to godzi. Znaczy ja, ja bym się nie dziwił, jeśli on by nawet uczestniczył w tym. Bo to jest w ogóle dla mnie, dla mnie to co Petro, ty mówisz ze Smarzowskim to jest jeszcze w ogóle większy problem, że, że jeżeli chodzi o Podmocnym Aniołem, to, to ten trailer nie dość, że reklamował inny film, to on jeszcze miał, był kłamliwie przeciwny przesłaniu filmu, bo, bo ten film to jest opowieść Dobra, o tym, jak żałosny tak. jest alkoholizm, jak zły jest alkohol i w ogóle co robi z naszym społeczeństwem i z ludźmi. A ten, a ten z jasnym to jest taki, ej, my Polacy lubimy sobie wypić, w ogóle chodźmy się nawalić. nie, w ogóle tak. nie po tym filmie. <laughs> a propos tego, co powiedział Tomek, że dawniej nie było tego problemu. Nie wiem, czy widzieliście taki film światego skarżenia, Witness of... Nie. No, to jest, dana, to ale... jest film na podstawie książki Agaty Christie. I on ma fenomenalny twist, tam jest, tam jest ca, cała właśnie ta. Tam jest kilka postaci, które są. Bardzo bardzo naprawdę fajny film, polecam. Jeśli ktoś w ogóle lubi dramaty sądowe, no to już będzie fantastycznie satysfakcjonowany. Ale po seansie, po seansie tego filmu jest komunikat do widzów, żeby przypadkiem nie zdradzali zakończenia swoim sieciom, żeby im nie popsuć zabawy. I tego komunikatu nie I było na to jest film z 1957 roku. Tak, więc jakby... Ale chyba podobnie było też psychodzą, yy, że, i... też, że też proszono, żeby nie tak. opowiadali. Na pewno polska dystrybucja w, zadbała w przypadku osady, bo pamiętam, że w tych napisach, które nakłada dystrybutor, było właśnie na końcu osady. O, nie zdradzajcie zakończenia swoimi... To, stoimy, że osada, osada była na tyle słabym filmem, jeśli chodzi o, o, o poprzednie dzieła Majta że że... Że ja się domyślałem mniej więcej gdzieś już w połowie filmu. Czyli nawet grubo, długo długo przed tym, zanim powiedzmy ten. Ten, ten twist zasady został, jakby. No dowiaduje się o co chodzi. Ja nie wiem jak to jest z grami, bo z grami w ogóle nie powinno być problemu, jeśli chodzi o spoilery, prawda? Bo przecież rozgrywki rozgrywki nie da zaspoilerować, a rozgrywka jest przecież chyba najważniejsza. To znaczy ten spoiler Tetris'a, klocki znikają. Ale są jednak są gry, w których, w których to może być problem, ja się z tym zgadzam. E, nie tylko że z drugiej strony, z z drugiej strony nie ja mam problem z ludźmi. Ja mam problem z ludźmi, którzy czytają tekst na temat dzieła kultury i później narzekają, że ktoś w tym tekście powiedział coś na temat tego dzieła kultury. No ja... jak, jak chcecie mieć czystą kartę, to nie czytajcie. Ja uważam, że na przykład takiej gry jak The Last of Us no nie da się generalnie zas, y, y, zepsuć, zezadzając y, powiedzmy zwroty fabularne, no chyba, że ktoś by po prostu opowiadał scena po scenie, co się dzieje. Dlatego, że... Też uważam, że The Last of Us nie da się w ogóle zepsuć. Tak samo zresztą uważam, że Bioshocka się nie da zepsuć. Ja na przykład Bioshocka 1 przechodziłem już wiedząc, hmm. dokładnie wiedząc, co się stanie w Bioshocku 1 i w ogóle to nie zepsuło mojego odbioru Bioshocka. Ja na przykład Infinite, Bioshock Infinite, za historię bardzo cenię, Mi się bardzo podoba ten, ten świat i tak dalej. Ja nie oceniam tego mm -hmm. jako gry, bo tam ogrze już tam się nie, nie jedni tam powiedzmy wypowiedzieli na zasadzie, że te, te słynne gify, że głodne dzieci, a kawa, ciastka w śmietniku, nie? czy coś takiego, że to jest jakby dla mnie to zupełnie nie ma znaczenia, bo ja to traktuję jako grę, gdzie, gdzie pewne rzeczy, pewne, pewne rzeczy się przyjmuje jako, no, jako taki element no nierealistyczne, tak? Nie, no tak samo jak w tak jak tak Mario zbierał, nie wiem, grzybki, gwiazdeczki i tak dalej. Czy to miał jakikolwiek sens? No przecież każdy wie, że gwiazdy są na niebie i są nieuchwytne, więc nie da się poskoczyć i zabrać gwiazdki. No ale no, to jest językier Że małeś teraz komuś serce, wiesz? <śmiech> <już. śmiech> ale, ale mi się <śmiech> akurat dba o kim jeśli chodzi o, o, o historię, bardzo podoba. I też zastanawiam się, czy jak ktoś by ci powiedział, to, to będzie. I nawet ten główny um, twist zdradził, to to czy, to czy to by sprawiło, że ta gra miałoby, nie wiem, wywaroby na tobie mniejsze wrażenie? Mi się wydaje, że nie, dlatego że ona jest tak miejscami skomplikowana, że nawet jak kiedy wiesz, yy, co się dzieje, to i tak musisz jakby poświęcić chwilę na tym, żeby to przeanalizować, żeby... Ja po przejściu Bioshocka, ja potrzebowałem takiej chwili, nie wiem, refleksji, ja musiałem, ja musiałem sobie poukładać, autentycznie, pauza yy, i zaczynałem się zastanawiać, czy ja dobrze zrozumiałem yy, tą ostatnią sekwencję, czy ja po prostu co w No ludzie są ludzie są leniwi po prostu i i, jak, i. I ludzie już nie zwracają uwagi na opowieść, na fabułę. I, i, to, i to jest zwłaszcza w grach właśnie bardzo widoczne moim zdaniem, bo, bo gry są bardzo przyciągnięte takimi ludźmi, którzy e, którym nie chce się myśleć. E, i, I w ogóle już się nie ceni tego, że ktoś pisze scenariusz, który się rozkre, roz, rozgrywa przez całe, powiedzmy, nie wiem, 15 godzin odgrywki. Tak jak właśnie Dallas to Dallas w ogóle nie można moim Bo nie, nawet gdybyś, gdybyś stresił, gdybyś powiedział wszystko. Bo tam chodzi o emocje, tam chodzi o kontakty pomiędzy tymi bohaterami. Tam chodzi o to, jak się buduje napięcie itd. i tak i, dalej. I o to też chodzi zawsze w dobrej książce albo w dobrym filmie. No a właśnie a, a ta leniwość ludzi polega na tym, że oni dzisiaj już się... Dzisiaj się od kiepskich scenariuszy oczekuje tylko dobrego hotwista. I tyle. I, i, I to jest jedyna wartość, której oczekujemy dzisiaj. od I to dziecku. wystarczy tak naprawdę. Ale tak też liczy tak. się w ogóle w, w inną stronę, że w ogóle nie scenariusz, który ma jakąkolwiek treść, to jest scenariusz do wrzucenia, bo on po prostu mhm. y, i tak jest nierealistyczny, <śmuszczaj> nierealny do zrealizowania, albo y, i tak podczas zdjęć, na przykład, nie wiem, dochodzi, jeśli chodzi o film, to się do wniosku, że pewne rzeczy i tak musimy zmienić, bo coś nie pasuje. Na przykład jednym przykładem są transformersy, które one tam nie mają treści, to jest tylko, to jest taki pokaz efektów specjalnych, fajerwerków i tak dalej, Jakby się zastanowić, o co chodzi w transformersach, nie? Jakby, jaki nie wiem, fabuła trzeciej części transformersów. Jesteście w stanie sobie przypomnieć, o co tam chodziło? Nie. Ja tylko wiem, że był koleś. walczyli za tymi tak. robotami. Był... To wiesz. I że, i że, ktoś tam I z... że uciekali, że trzeba było po prostu bronić się i dochodziło do finałowej wielkiej sceny yy, dużej eksplozji i tak dalej. I to, jaka? Lubię Michaela Baya, bo ja na przykład jestem wielkim fanem Armagedonu, ale jakby to jest mniejsza z tym, a, a, a w drugą stronę są takie filmy, jak, nie wiem, czy widzieliście American Hustle? No tak, tak, widziałem. Absolutnie nie ma zupełnie żadnej treści, moim zdaniem, czy jakiejś fabuły, ale ma fantastyczne postacie, które, i cały ten obraz jest świetnie zrobiony, bo on trochę drwi z tych, tych, tych lat, nie wiem, to są lata 70 albo 60, ja nie wiem, dokładnie, już nie pamiętam, musiałbym sobie przypomnieć, ale tak. 70 mi się wydaje. Oczywiście to trochę przyjazkrawia, bo jak widzisz tych aktorów, które normalnie to, to są... Gwiazdy, które, nie wiem, Christian był mega przystojny, świetnie zbudowany i tak dalej. Tutaj pan z brzuszkiem, z, z, z łysinką gdzieś zaczesywaną, gdzie jak Donald Trump, prawda, pół godziny tylko siedzi, żeby tą grzywkę łożyć, żeby ona mu tej łysinki nie, nie odsłoniła. Masz, jak się nazywa, ten aktor z Headlockera. A, Tak, tak, tak Jremi. Jremi. Jremi. Też zrobiony w jakiś taki sposób, prawda. Ja powiedział, że oszpecony. Jedynie kobiety tam wyglądają dosyć atrakcyjnie, ale. Wiadomo, że kobiety zawsze muszą lśnić, nawet kiedy, kiedy reszta to jest tylko tło, ale generalnie tak naprawdę ten film to są tylko postacie. Tam nie ma takiej jakby większej treści. Jak sobie próbujecie przypomnieć, o czym jest ten film, to ja okay, wiem, że tam są oszuści, że tam jest jakiś, jakiś wielki plan. Ja się z temu nie zgodzę, wiesz co, na temat tego filmu. Ja, ja czytałem na temat scenariusza, dlatego, że ten scenariusz w ogóle nikt nie chciał go zrealizować, bo wszyscy zasili tam wszystko, że on jest w ogóle nie, nie do nakręcenia, że on jest bez sensu. I, I ten reżyser, który się podjął tego, on długo walczył. I tam obsada też tam jakieś były pewne zmiany. W każdym razie yy, jemu nawet nie zależało. David tak, Russell. że jemu nawet nie zależało na tym, żeby ten scenariusz został zrealizowany. On chciał po prostu tych aktorów w tych sytuacjach. I tam jakieś sceny na przykład z Jennifer Lawrence, z Christianem Bale'em, nie? Te sceny takie w cudzysłowie łóżkowe, gdzie oni tam dyskutują, kiedy ona. Mhm. Ona fenomenalnie tam zagrała, ale jak później przeczytałem, to, to była to był jakby, to, to, nie było, to nie był ten tekst oryginalny. Oni po prostu nie mogli się odnaleźć w tym oryginalnym tekście, więc zaczęli tam interpretować, improwizować i, i to świetnie wyszło. I ten cały film jest z tego, co, co później też Bale mówił, takim zlepkiem różnych improwizacji, że oni jakby byli, byli rzuceni w scenę i, mówię, i reżyser mówi, dobra, róbcie co chcecie, więcej macie, grajcie. I, i moim zdaniem gdzieś tam brakuje w tym filmie tego, tego sensu, jak właśnie w Transformersach, że to jest wszystko po to, żeby w Transformersach pokazać ci fantastyczne efekty specjalne, a w American Hustle pokazać ci fantastycznych aktorów, którzy po prostu są jak te efekty specjalne. No. Ja się z tobą nie zgodzę, bo dla mnie American Hustle to jest właśnie film o pewnych czasach i pewnej mentalności. I być może ta, być może, on, on nie ma jakby takiego jednego prostego przesłania, że w tym filmie chodzi o to, że przemoc jest zła, bicie kobiet jest dobra, albo na odwrót. Tylko, tylko to jest portret pewnego pewnego momentu w historii, który, który był po pierwsze dosyć posrany, a po drugie był dosyć ważny z punktu widzenia tego, jak, jak, w jakim świecie dzisiaj żyjemy. Więc co? Ja bym chciał zostawić ten temat. Może jakieś takie myśl mhm. podsumowujące. Ja myślę, że ale to chyba teraz ja powinniśmy podsumować ja twoje myśli. <grym> bo Piotrek znowu chyba nic nie powiedział jeszcze w temacie. ja hasa, to w ogóle się nic powiadam, bo nie oglądałem. Więc... Ale nie, o spoilerach no, coś tam chyba mówiłem, ale nie, nie, nie tak dobrze się was słuchać. W że... <grym> takim co, w razie stanowisko jeśli chodzi o spoilery mamy podobne tej stankieniem. Piotrze, ja rozumiem, że ty nie chcesz się wrywać przez szereg i też uważasz, że spoiler nie są... W sensie, nie możemy na przykład mówić o spoilerach w sensie negatywnym, że w ogóle powinno to słowo zniknąć z, Czy... <śm> z słownika Nie, ja już mówiłem wcześniej tam dwa zdania, że tak długo, jak długo nie są te spoilery dotyczące tego jednego, jednego twistu, tak jak było w przypadku szóstego zmysłu, to absolutnie nie mam nic przeciwko jeżeli czytam jakiś tekst, to liczę się z tym, że mogę tam natrafić, wiesz, na <śm> informacje dotyczące czegoś tam i to nie jest problem i nie powinien dla nikogo być problem. Bo wiesz, tak długo jak długo pierwszym zdaniem nie mówisz, kto jest origmi, tym origami killerem, czy też y, nie zdradzasz y, jakichś istotnych rzeczy z zakończenia Spec y, Opsów na przykład, to tak naprawdę mówienie o tym, co się dzieje w filmie, w grze książce jest chyba raczej normalne i nie wyobrażam sobie recenzji filmowych, które nie odnosiłyby się do fabuły. To prawda, bardzo dawno nie czytałem recenzji żadnych filmowych, ale to może coś się dzieje. Tak jak tak powiedział, że właściwie to w takim razie w tym przypadku rozwiązaniem będzie takim, żeby, żeby filmy czy gry nie były tworzone na, na zasadzie wszystko, wszystko inne, ma mniejsze znaczenie, najważniejszy jest ten twist. No właśnie. że jeśli będą Nie, no bo to dokładnie tak jak Tomek powiedział, że The Last of Us jest wspaniałą, cudowną, kochaną przez mnie grą, której nie dałoby się zaspojować, bo nawet jeżeli ktoś opowiedziałby to dokładnie zakończenie, to i tak to no... No, i to no ale jakbyś nie ktoś na przykład powiedział... To... Ale... nie co? Ja nie, nie przyszedłem, nie grałem w Beyond Two Souls i zastanawiam się, czy tam jest jakiś taki element, który nie wiem, jak Origami Killer, wyjawienie tożsamości zabójcy, ten na Tam jest jeden twist, ale ten twist jest taki, że mniej więcej po 10 minutach nie wiesz, o co czyli chodzi. Czyli to nie jest, nie jest e, zabójca. Um, Panowie, taki jeszcze tutaj temat, który tak sobie w, w notatkach zaznaczyłem, to a propos też artykułu e, jednego z ulubionych autorów Tomka, Olafa Szepczyka, na temat mhm. szlamu, czyli. Czyli kolejny, tak naprawdę, temat związany z mową nienawiści w grach wideo. Taką dyskryminacją, czy, prawda, czyli czy, tym, co właściwie jest jakby takim nieodłącznym folklorem, takim krajobrazem, nie wiem, krajobrazem takim gier sieciowych. I zastanawiasz się, czy, czy, nie wiem, czy gracie dużo w, w takie gry jak Battlefield, czy Nie, w ogóle. MMO no właśnie, to w takim razie to... to nie wiem, Piotr, ty grasz w Wiesz co? Ja ostatnio zacząłem grać w multi bardzo dużo, ale gram w małym gronie znajomych i odkryłem, jakie to jest cudowne, wspaniałe i przyjemne uczucie, jak w 8 osób grasz, śmiejesz się i tak podobne i kompletnie, ale to kompletnie nie mam styczności z tym, no To właśnie tak was czeka. zapytam, jak wy na to się właśnie... E, roz... jak, kiedy czytacie o tym, kiedy widzicie przykłady, jak to wygląda, kiedy e, wasza skóra nie została impregnowana e, tysiącem jakichś obelg... E, o, właśnie, czy jako biali, heteroseksualni faceci, czy mamy prawo się wypowiadać w sprawach np. mniejszości, które są obrażane w, w grach, kiedy, kiedy widzimy na przykład... Słuchaj, ale to <coughs> mówisz o grach, wystarczy, że wejdziesz na dowolną duży no portal właśnie. z newsami i wejdziesz w sekcję komentarzy. To przeczytanie pierwszych dziesięciu komentarzy na pewno znajdziesz tam coś, co podpadnie pod dyskryminację kobiet, pod antysemityzm, pod rasizm, pod cokolwiek a na portalach trochę bardziej niszowych to już jest festiwal nienawiści. Czyli to tak terenie. naprawdę nie jest problem graczy, to jest, to, jest to jest problem internetu, tak? To jest kwestia internetu. Czyli absolutnie. koło się zamyka. To, do... ludzie, ludzie siebie obrażają. Dzisiaj miałem okazję patrzeć przez dosłownie kilka chwil, jak mój kuzyn, tfu, mój... Chrześniak i Bratanek grał w Minecrafta po sieci, tylko w ogóle nie wiedziałem, że można robić, tam się umawiają na jakieś datmecze, nie deathmatche, cokolwiek, to czat w trakcie tej gry cały czas po prostu to był jeden ciąg bluzgów. Ty tam taka owaka przyjdę i ci tam przy z tym ty mała szra i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie w Problem z jest z tym, taka. że za dużo ludzi potrafi czytać i pisać, co właśnie z internetem ma, ma tyle um, wspólnego, że oni teraz mogą te wszystkie myśli, które im się kłębiły w głowie i zwykle tłumili je w sobie, bo na ulicy by na przykład do obcej osoby nie powiedzieli ty stara szmato, no nagle oni mogą, nie wiem, tym wszystkie myśli te czarne jakby wyrzucić z siebie. I zastanawiam się, czy to jest dobre, bo wtedy rzeczywiście tej agresji nie zostaje im na to i w rzeczywistości są mili, kulturalni, w ogóle kochający wyrzucają śmieci. Trzeba przyznać jedną bardzo istotną rzecz Portalowi na temat, bo on udowodnił, że ludzie w internecie bruzgają na siebie w komentarzach, nawet jeżeli podpisują się imieniem, nazwiskiem. Ale tak? to chyba tak napisałem, tak, tak. Więc to nie jest kwestia tylko, tylko i wyłącznie anonimowości, tak. bo, bo na temat jest dokładnie to samo w komentarzach. No tak, ale to znaczy... Na... Ja się zgadzam, że na, na temat y, to jest taki dowód tego, jak wielu ludzi y, nie boi się przyznać pod nazwiskiem, że jest Czy W takim razie... Y, Zrzucanie tego problemu tylko na graczy ma jakikolwiek sens. zresztą mówienie, że, że graczy nie ma żadnego sensu. Stan... Tylko że nas, nas interesuje, wiesz, społeczność no graczy, więc gadamy o społeczności graczy, uważam, że to jest normalne. Nie no, ja to rozumiem, tylko w sensie, czy, czy w, można winić graczy jako, jako subkulturę można, można, można, bo to jest tak samo winna subkultura jak wszystkie inne, tylko że mhm. tak samo powinno się winić inne, no. Ale absolutnie uważam, że wśród graczy to też jest problem. Czyli generalnie subkultura ludzi korzystających z internetu. Znaczy, właśnie teraz tak. zadam ci, Tomaszu, takie pytanie. Co jest ważniejsze? Wolność słowa, czy zwalczanie mowy nienawiści? Moim zdaniem wolność słowa. Ale to, to są moje prywatne poglądy i wiesz, ja, ja, to jest taki, taki problem, w którym ja stoję trochę w rozproku, bo ja też rozumiem argumenty drugiej strony. Ale moim zdaniem wolność słowa. Ja uważam, że jakkolwiek yy, Prawo amerykańskie jest umowne w bardzo wielu kwestiach, to jeżeli chodzi o pierwszą poprawkę i o taką anarchistyczne podejście do wolności słowa, tam nawet możesz głosić poglądy faszystowskie, o ile nie podżegasz do nienawiści do, do czynu zabronionego w danym momencie. Czyli na przykład w trakcie spotkania znaczy linczu, Kukul nie mówisz powiedzmy tego szarnochas, nie? To, to to jest zabronione, ale jeżeli napiszesz w gazecie, wiszajmy Czarnuchów! I nie ma jakby sytuacji w której, w której jest możliwość powieszenia kogoś, to, to absolutnie możesz to napisać i no ja niestety za tym to chcę. tak fabrykować nawet tak. wywiady. Ja mógłbym zrobić wywiad tak, z uważam że, uważam, że wartość społeczna i jakby plus jest, jest większy tego, wartość tego, tego jest większa niż, niż ochrony nawet w mniejszości no, pomimo tego, że, że uważam, że to jest wolność słowa, jest na duży No mamy. tak, ale czy na przykład można by zastosować system brytyjski, ale się nie mylę tam, czyli masz Hyde Park, gdzie masz taką absolutną wolność słowa, mm -hmm. że możesz powiedzieć, co ci przy tam ślina na język przyniesie. No ale generalnie, y, no, jednak hate speech jest zwalczany. Zastanawiam się, bo ta ewolucja języka jest y, y, bardzo ciekawa, i co roku jakby dowiadujemy się, że kolejne słowo, które kiedyś na przykład znaczyło to. No teraz już jest jakby używane w to, to jest normalne, no. To jest normalne, że, że takie rzeczy się dzieją. No ale jeżeli, jeżeli uważasz, że zabierają ci słowa, to w takim razie powinieneś się cieszyć, że za to masz na przykład słowo kiepsko, które kiedyś było bardzo silnym przekleństwem od kiepa. Hmm. a dzisiaj jest absolutnie neutralnym, więc ciesz się, że też ci oddajemy słowa niektóre zamiany. sobie <śmiech> To, to, to, powiem tak. W takim razie, jeśli nie mamy problemu z, z tym, to ja zastanawiam się, czy, czy nie mamy problemu z, z ilością dram w internecie. I tutaj Piotrek zaprobował tak, tak, taki temat i y, powoli, y, ja wiem, że tutaj y, Tomasz, masz bardzo mało czasu, więc jakby y, skoro tą wolność słowa mamy rozwiązaną, czyli to nie jest problem po prostu... Ja tu mam godzinę 20, tylko wy się <śmiech> rozgadujecie strasznie. <śmiech> Chodzi o to internetowe dramy. Czy po prostu nie ma jakby... Mm, Ostatnio jakby za duże, jakby nie wiem, czy jakaś eskalacja nie nastąpiła tego, że coraz częściej po prostu o, o naprawdę pierdoły rozrywane są szaty. Ale wszystko dosłownie, co tydzień, co, codziennie albo co kilka dni wchodzisz, czytasz jakieś newsy, po czym już się zaczyna. Mówię, w tym roku, mamy dopiero początek tego, już chyba z pięć czy sześć jakichś takich wielkich rozdzierania szat, dyskusji, że jak to w multi, w Titanfall będzie tylko sześć osób, a nie można, to chamstwo, jak tak można, a. Teraz ostatnio też coś, czego totalnie nie rozumiem, ta historia z tą grą o ptaszku, która a, tam że. To, to też jakiś jakiś. W ogóle ja nie wiedziałem, że taka gra powstała, po czym y, twórca y, wczoraj ogłosił, że on ją wycofuje z, ze sklepików y, tam Majstora i, i Google no, Ale tam jest chyba druga, no, drugie dno jest chyba w tej. Nie, nie nie To jest marketingowe, jakieś zabiegi? Mi się wydaje, że drugie dno jest w tej historii, y, z tego co czytałem trochę takich komentarzy, y, oczywiście niesprawdzalnych na razie, to on tam krada sety, wiesz, z, z innych gier i i to może być problem. i A do tego on wykorzystywał boty, żeby podbijać sprzedaż tej gry. Znaczy, yy, znaczy, znaczy to a tak ja znowu się yy też sukces. wypowiedź chyba nawet tego, się znaczy chyba DAG jakoś, DAG Nügen, jakoś tak się nazywa. Mhm. E, no on pisał, że jeśli, jeśli by wykorzystywał boty i tak dalej, to chyba Apple by to zauważyło i, i, i coś by Nie, nie, nie, on inaczej napisał. On napisał, że nawet jeżeli wykorzystywałem boty, to czy nie jest misją Apple i się pozbycia. Co, jest, co, co z jednej strony ma rację, bo ja też nie zamierzam bronić interesu korporacji, cynierzy, bo, bo to nie jest moja sprawa, czy, czy ta korporacja jest okradana, czy, okradana, czy nie, czy jest manipulowana i tak dalej. Ale z drugiej strony to nie jest do końca yy, fair, nie Ja stosowane. się zastanawiam, jak to się stało, że ta gra hmm. podobno została osiągnięta 50 milionów razy, a ja dopiero teraz w aspekcie tego, tego skandalu o słyszę. I co co mnie bardzo zainteresowało, to jest to, że... Przeglądasz to tak, pusty. że 50 tysięcy dolarów, tam jest ta, to też bardzo istotna rzecz w, te, w tej informacji, że 50 tysięcy dolarów dziennie ta gra przynosiła dochodu. Więc ja nie wiem w ogóle na mhm. jakiej to zasadzie. Jak to... Może jest coś no, takiego, że pan... może to jest jeden z tych niewielu uczciwych, bogatych ludzi, którzy stwierdzili, że mają już wystarczająco pieniędzy na jakiś czas albo do końca życia i... Ja bardzo cenię sobie takich ludzi, bo ja nie do końca rozumiem właśnie to takie dążenie bogatych do bycia jeszcze bogatszymi. Oczywiście znaczy, wiesz, no jak on na przykład miał tę grę przez I miesiąc... No to on stwierdził, że już ma tyle kasy, że, no, że no, ja potrzebujesz. Masz już tak przez miesiąc. Jeśli dziennie zarabia 50 no tysięcy, no, to nagle y, y, masz, nie wiem, co to jest, półtora mi, mi, mi, y, tak? miliona y, w 30 dni? Tak, tak. więc no, nawet jak tam te podatki i tak dalej, to zostaje ci tyle pieniędzy, że możesz sobie spokojnie no przez właśnie. naście lat dubać cokolwiek innego i mieć już gdzieś tam tę grę, więc yy, ja, ja, się, ja się nie dziwię, że właściwie machną ręką, ale to jest taka sytuacja ciekawa. Ale wracając do dramy, bo to, to tak tylko chciałem podać jako jeden przykład właśnie dramy, a wracając do genera generalnego tego, że ostatnio jest za dużo tego w internecie, dla mnie przynajmniej. Już się boję wchodzić na grupy na Facebooku, w których jestem, bo oczywiście przez to, że jestem w kilku, to przez wszystkie się przelewa to samo. Nie wiem, tygodnie? No nie z, się z z tygodnia, No była drama o Dungeon Keepera chyba. Tak, była że... drama jakaś, kurde. Musiałem oh. być w Irlandii wtedy. No, bardzo moszkadziliśmy. No, Byłeś w tak, Irlandii? Możliwe. Kiedy byłem w Irlandii? Y... Tak, byłem. No teraz łyszysz. nie przyznałeś, że. Solom y, i chlebem bym cię gościł. No przepraszam. Proszę, żeby daleko nie szukać. O Titanfalla też była drama na nieczystych. Mm. Więc. I to straszna. Więc. Jak to jest tą skórą w ogóle? Że to jest taka cienka skóra tych twórców. Jest. Fez po, pod, pod naporem hejterów. Się w snu. ale wiesz co jest coś takiego ja, ja, ja to nawet rozumiem jest coś takiego że w internecie emocje są o wiele bardziej gwałtowne bo mi się wydaje że to dlatego że, że nie widzimy nie, nie widząc rozmówcy nie masz pojęcia o jego intencji i wszystko odbierasz serio mhm. i jak ktoś ci wrzuca w internecie to nie widzisz tym żartu albo jak ktoś się z tobą droczy albo jak ktoś ci, ci drażni i tak zabawnie itd. to nie widzisz tego że to jest zabawa widzisz po prostu że ktoś jest hamem mhm. dla ciebie nie reagujesz, jak reagujesz? No tak. Ja swoją drogą mam teorię, że kolej się wcale nie ten, że to jest jeden wielki troll, że on się wycofał. On ma tam, on ma tam w awatarku swoim na Twitterze ustawił sobie zdjęcie Andiego Kaufmana, bodajże, tak? Andy czy Charlie okay. Nie pamiętam, który jest tutaj. Andi no to tak. był ten słynny komiks, nie? Andy Kaufman jest znany z tego, że symulował kiedyś, znaczy, że wszyscy sobie. że tak zasięgował tak swoją śmierć, singiem. tak. tak. I tak, i właśnie dramy z wrestlingiem i tak dalej. On jest znanym właśnie oszustem. Był, bo, bo nie żyje. Żarodoglownie nie żyje, bo so. nie wiadomo. Może czeka, wielki comeback nas. Tak, no właśnie. No, jest, taka teoria, jest taka teoria, że on, że on swingował swój śmierć jako swój wielki... Sama transfer, to sama teoria, która mówi, że dowcip, Walt Disney jest zamrożony w bryle Nie no, bo Walt Disney nigdy nie mówił na temat tego. Nigdy jakby nie fingował wielkich rzeczy w swoim życiu, a Kaufman jakby na tym, na tym oparł tak. swoją karierę, że fingował rzeczy, do fingował dowcipy. No, i, i, i skoro, skoro Fish ustawił sobie tego Kaufmana na tym awatarku, to ja sobie myślę, a może on po prostu. Się, reaja sobie robi, może on po prostu chciał mieć spokój i napisał to, a tak naprawdę siedzi i dłupie tego swojego feza i tyle. Internet jest, oprócz wielu swoich zalet, ma jedną wadę, jest. No, walczy z produktywnością. W momencie, jak masz internet gdzieś podpięty z boku, to Twoja produktywność spada o 90%. I jeśli on zrobił taki ruch, że odciął się od internetu, w ogóle na swoim studiu. odciął się od internetu, programuje na jakimś komputerze z Windowsem 98 bez połączenia z internetem, to być może to widzi dobre, dobrze na grze. Nie wiem, Tomaszu, jaka jest Twoja myśl w takim razie kończąca? W temacie tak, dram internetowych? Tak. Moja myśl jest taka, że ja się staram sam ograniczyć swoją obecność w internecie na mediach społecznościowych i... Powinniśmy dać spokój ludziom, którzy mają dramy internetowe. Ja rozumiem ich potrzebę dramy. Znaczy, rozumiem nawet nie potrzebę dramy, ale rozumiem... Sam miałem kilka social media meltdown, jak to się nazywa. Zdarzało mi się wyzywać na przykład z Michałem Pibowarczykiem na naszej grupie. Ale to też jest coś taka... Się... Tak, na oczach, na oczach słuchaczy. Ale mi się wydaje, że to też jest tak, że dobrze się czujecie w tej grupie i wy chyba możecie... Zdajecie sobie sprawę, że jaka... w tym momencie, kiedy tam y... Wy, nie, nie jakby podnosicie, jak jak powiedzmy, zgłoś, jakiś głos, że jestem awatarem w Facebooku. No tak, ale chodzi o to, że kiedy podnosisz głos, no nie, to też wiesz, że to jest jakby, że też grasz. Tak, ale, ale mi chodziło na Facebooku, a nie... nie, nie no w programie, w programie to gra. jedno, ale właśnie na Facebooku, no myślisz, że na Facebooku, że jakby nie, nie przestajesz było, być to tym serio, Tomaszem niż z zagrywek, bo e, nazywasz się inaczej na Facebooku? Więc... Ja myślę, że, że fajnie by było, w ogóle to internet by było o wiele fajniejszym, miejscem, gdyby ludzie byli mieli dla siebie w internecie. Ale ja mi się wydaje, że ludzie są. Ja, ja na przykład nie, nie otaczam są. się właśnie w, czy na Facebooku i tak dalej, osobami i tymi czasami się nie zgadzam. Czasami nawet wchodzę w bardzo żywe polemiki, ale generalnie gdzieś bardzo się lubimy. I, i jakby... Albo tak myślisz. Ale, bo jak na przykład gram w takiego Battlefielda i widzę te, te, te takie teksty, które od pedałów i tak dalej, się ludzie wyzywają, to ty są ludzie zupełnie mnie znają. Jakby ich opinia, na, na przykład na mój temat, tylko dlatego, że tego człowieka zastrzeliłem w jakiś tam sposób, który mu się nie podobał, mm -hmm. no to jakby dla mnie ona nie ma znaczenia. Ja po prostu potrafię to filtrować. Ja nie, ja nie, ja nie czuję potrzeby. O kurde, obraził moją matkę. Dawaj, no to mu piszę. Tylko ja sobie gram. Ten czat w ogóle jest tak zrobiony w Battlefieldzie, że właściwie jeśli w tym momencie nie spojrzysz, kiedy ten tekst został napisany, to już go przeoczysz, więc Wiecie. Dobrze, Tomaszu. Ja Ci bardzo dziękuję. Wiem, że musisz lecieć. No, Próbuję się pożegnać. Tak. My tu mamy jeszcze jeden kącik, zrobimy szybko z Piotkiem, ale ja Ci serdecznie dziękuję. Jak zwykle Twoja obecność bardzo usłyszenie. pozytywnie wpłynęła na, na, na wartość intelektualną programu. Bardzo mi miło było, bardzo na pewno słuchaczom. Dzięki. Mi również, mi również, tak, jak najbardziej no oczywiście. To Bardzo dziękuję. Was i Dziękujemy wygodanie. i y, y, do Przecież przeczytania się. na tak. wppl. Dzięki Tom. Co ostatnio grałeś? Piotrze, pożegnaliśmy Tomka, chłopak zajęty, ale było było zobaczyć go, w cudzysłowie, w wirtualnym studiu. Y, ja zapytam ciebie, w takim razie, w co ostatnio grałeś? najbardziej, najbardziej ostatnio ostatnio, bo było to wczoraj, to odkryłem całkowicie miłość do gry z zeszłego roku, znaczy właściwie to już sprzed dwóch lat, bo z 2012, czyli do Borderlandsów drugich. O proszę. Bo <grych> okazało się, że one że są naprawdę... Na plusie są na Nie, ja je, kupiłem, ja je kupiłem jakieś pół roku przed tym, jak one były w plusie. A ty, ty ale... byłeś taki cwany, mówisz, a ja mam. Dokładnie tak. Ja ich nie tknąłem przez ponad, nie wiem, osiem jak się gracze, to czekają, że będą za darmo na plusie. <grym <grym tak, tak. Na tylko, tylko, że ja za nie, za nie zapłaciłem, nie? ale czekają, że będą za darmo w plusie. No i tak się złożyło, że ostatnio graliśmy kilka razy w czterech, między innymi z Michałem. Pozdrawiam. Pozostałe gra czy też pozdrawiam, ale, ale Michała ci słuchacze kojarzą. Eee, I naprawdę Nexus. mi się tak, Michał Akan Nexus. Mi się strasznie dobrze w to gra. Jestem kompletnie zaskoczony, bo wcześniej mi się wydawało, że to jest taka gra, która totalnie nie, nie spodoba mi się na tyle, żeby chciał mi się w to grać samemu. Się a, a wczoraj, lubisz, że ty nie lubisz szuterów. Nie, co? Ja nie lubię szuterów, czemu? Tak, twoja żona mówiła. Nie, moja żona nie lubi szuterów. No za głośno jest. Jak gram w shootery, to moja żona narzeka, że wiesz, wybuchy, po prostu mamy za dobry sprzęt grający i, i ona nie może pracować, jak ja strzelam i eksplozje i tak dalej. Nie, ja generalnie w shootery mało gram w multi, bo lubię tylko i wyłącznie kończyć sobie singla i poznawać w pełni historię, ale ponieważ nie spodziewam się za dużo po singlu z Battlefielda 4 ani Call of Duty Ghost, to nawet nie mam ciśnienia, żeby się z nimi zapoznać. A Borderlands'y są cholernie przyjemne, fajne, pozytywne, miłe. Podoba mi się ten system, podoba mi się, że to jest taki RPG-o strzelanka. No, samych sobie Borderlands'ach nie będę mówił, bo już było o nich mówione bardzo dużo. Ja tylko dodam, że się nie zastarzały. są dalej bardzo ładne. Gram na Pestrujce. To jest taka gra, taka grafika, że ona się nigdy nie zestarzeje. Tak, bo tak, ona jest tak. self-shadingowa, jest artystyczna. Tak, dokładnie tak. Nie, jak... 100 lat później też I będzie nie, ładna. Tak. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że oni cały czas ją wspierają i to. Yy, przepraszam. Poprzednie... Przepraszam, Piotrze. Zaskoczyło Cię to? że to jest dla nich jedna, jedyna gra, która im przynosi dochody, bo chyba raczej. Oni tam. tam oni, oni bardzo... zrobili sezon pasa na te DLC. I okazało się, że oni przecież nie będą na tym jednym sezon pasie jechać. Więc jak się sezon pas skończył, to jeszcze zrobili chyba jakieś. Nie wiem, przynajmniej jedna, albo i więcej. A, więcej, więcej. Powiem Ci nawet, co jest lepsze, oni, oni już w trakcie trwania Season Passa i tak wrzucali deal'saki, które były poza Season Passem. To ja, ja jest ja absolutnie ordolacy... moim zdaniem karygodne. No to jest I generalnie niezrozumiałe dla mnie. Co to... Tak nie, jest nie, nie Jakąś tą petycję nie. trzeba odlej podpisać. Ale, ale... No, ale pomyśl, płacisz za abonament, za telewizję, tak? I masz obiecane tak. wszystkie programy, które będą. Takie in blanco, że rozbudowujemy się, na razie tam sygnał i tam dalej, wszyscy, dostęp do multiplexu masz. I okazuje się, że telewizja trwam będzie, tylko że musisz zapłacić za nią. A miałabyś w tym multiplexie. No, myślę, to nie jest, jest hamstwo. To, to nie jest wystarczający powód, żeby iść na barykady, założyć myślę, gdyby... beret i prosto na ten? Myślę, że gdyby oni chcieli wydać Season Passa na wszystkie DLC, które wyszły, to musiałby kosztować po trzy razy tyle. Ale taka taka było da... tak dużo, Jezus Maria. Ja na tego season zapłaciłem... No w giersach to chyba też jakieś absurdy były z tym, że kupiłaś sobie skórki do broni i tam podobne rzeczy. A ja, ale tam w tak... tak było coś takiego, że właśnie jak miałeś season pass'a, to miałeś to wszystko. Tak? Ile, mogę się mylić. Trudno. Jak się mylę, to trudno, ale wydawałem, wydaje na mi się, ludzka. że tam było tak, że właśnie, mając season pass'a, masz te wszystkie rzeczy. I generalnie je, e, ktoś zrobił kiedyś podliczenie, że jakby to wszystko, co tam możesz kupić sobie osobno, kupowałbyś osobno, a nie ma tego season passu, to by ci to kosztowało ileś tam set razy więcej, tak? I ta idea season Passa miała absolutnie sens. Bo wiesz, ja na przykład grałem teraz w Judgment, tam przyszedłem w tą kampanię i tam jest wszystko ok. i podczas gry mm, masz prawie jak w Battlefieldzie, odblokowujesz jakieś skrzynki, te skrzyny, jakieś uh -uh. dupereleci ci wypadają, na przykład broń z inną skórką, onyxową, albo jakąś taką, nie wiem, albo y y pancerz, który jest ala świecący zombie. I jak sobie patrzysz na to, no nie, no to, to wygląda, wiesz, mało... Yy... O, czekaj. O, b -b -b -b -b -b. I, te, I czekaj, czaj. Mało? Patrz, patrzysz sobie na te, te skórki, nie, na te wszystkie rzeczy i mówisz, one wyglądają fatalnie. Kto przy zdrowych zmysłach by chciał w ogóle płacić za to? I tylko dlatego, że na przykład odblokowałem to grając, nie, to jakby jestem w stanie to zaakceptować. Ale jakbym miał za to płacić, czy w ogóle znaczy, i zastanawiam się, jak ktoś mógłby mnie na przykład przekonać do tego, żebym, żebym płacił no nie? Za, za, za, za, za takie bzdety. O. Wiesz, ptaszki ćwierkają, że ostatnio ten problem się pojawił w grach dużych, które swoją ekonomią blokują tobie w ogóle możliwość dostępu do kontentu bez płacenia, czyli w Forzie Nowej podobnie tak jest właśnie, że ceny tych samochodów są ustawione tak wysoko, że jeżeli chcesz je sobie odblokować grając, to będziesz musiał to robić bardzo długo. Ale możesz oczywiście to sobie kupić za gotóweczkę. I chyba też tak samo jest w nowym Gran Turismo. Ale też nawet jak kupujesz za gotóweczkę, to też chyba jakoś nie odblokujesz tego od razu. To jest, to jest cały mechanizm idiotyczny mikrotransakcji, wyciągania pieniędzy z tego, sezon pasów, online pasów, dupopasów. No. Mnie to strasznie denerwuje osobiście, bo ja rozumiem na przykład tą potrzebę Yy, gracza, który tak kocha swoją grę, takie Borderlands 2, że za każdym razem jak się pojawia tam, nie wiem, Wyspa, Doktora Moro, czy... nie no, ja strzelam, mógłbym też przekręcić nazwę, ale w każdym razie cokolwiek nowego się pojawia, ale takiego konkretnego, to po pierwsze, nikt ci głowy, tam pistoletu do głowy nie, przy, nie przykłada, nie, że musisz kupić albo coś, nie, to ty decydujesz. Ale to widzisz, że po prostu masz dostajesz naprawdę coś fajnego do tej gry, którą bardzo lubisz, bardzo ci się podoba. A nie, właśnie tak jak mówisz, twórcom masz taki idiotyczny mechanizm, który tak naprawdę psuje zabawę, a nie, a nie poprawia, czy dodaje coś więcej. No, Więc... ale ostatnio a propos dramy internetowej <coughs> i Season Passów, to nie wiem, czy obiła ci się uszy drama związana z Wolf Among Us i z Season Passem, właśnie. Season Pass do Wolf Among Us? Tak. No bo tam season ta sezon znaczy, ta to są tak, tak płacisz po z... prostu z góry za komplet epizodów, no i niestety coś im się spieprzyło i kiedy pojawił się drugi epizod, to chyba tylko na Xboxie, było, nie wiem, na trzeba Xboxie było sobie na pewno. dokupić. Dokładnie tak, mogłeś go tylko i wyłącznie kupić i przez jakąś chyba 12 czy 13 godzin, bo oczywiście na wszystkich forach y, absolutny shitstorm na temat tego, jak w ogóle teletel może tak robić i że to jest po prostu niewielgodne i że ci ludzie, którzy za z góry, nie że to jest <głos> tak, ci ludzie, którzy zapłacili z góry nie mogą grać w grę, a inni, którzy dopiero kupili już mogą i to w ogóle jak tak można no i chyba tam mi się faktycznie coś spsuło, bo rozwiązali to tak, że wysyłali maile z kodem na po prostu darmowy epizod drugi więc... Nie no, to jest jeszcze w ogóle głupsza rzecz. <gulia> rzecz. <gulia> rzecz. To też ciekawe, że. w ogóle jest, to jest w stylu. Dostawować kodik na, na to, żebyś mógł sobie pobrać drugi kod, bo Season Pass nie działał. Ale myślę, wiesz, że... wysłali ci kod, a nie mogli ci w jakiś inny sposób nie, sflagować konta, że masz to. Nie no, dla mnie to jest absurd. <gulia> Dzisiejszy czas. To się jest, to jest prawdziwa twarz cyfrowej dystrybucji. To jest, to jest to, co jeśli my będziemy bezkrytyczni, będziemy taki szerzyć defetyzm. E, to będą się takie rzeczy działy i nikt z tym nic nie będzie robił. Bo ja się pogodziłem z tym, że ja już nie, nie kupię nowej gry pc w pudełku. Być może tam Wiedźmina, Dziki Gon w wersji kolekcjonerskiej, bo oni to robią po prostu wybitnie, e, jeśli chodzi o, o te rzeczy za bardzo dobrą cenę, więc jakby to będzie ostatnia gra pudełkowa, którą kupię ym, na, na PC, bo w tym momencie ja już wszystkie te pudełka, które miałem też schowałem, wywaliłem do szafy gdzieś najgłębszy ten naj, najciemniejszy kąt, bo w momencie, kiedy ja ten kod zużyję i yy, nie będę na przykład mógł, mógł użyć ponownie, bo na przykład jest do Steama czy do czegoś, no to po co mi to pudełko tak naprawdę? Przecież jak no, mi... Z, z, y ja już tej gry drugi raz nie zainstaluję za, za 56 lat, a, ale jak będę miał ten login do Steama i, i, i konto i tak dalej, to to jest jedna rzecz, którą muszę pamiętać. Tak długo, jak długo Steam nie... Oczywiście to się nigdy nie wstanie, ale wiesz... Ale Steama, jak się okaże, że w Steamie yy, Gabe New Zrobi, prawda, jak to się mówi, no, ucieknie, tak? Nie wiem, jak to powiedzieć, znowu, wiesz, drama nie? Mhm. Ktoś go obrazi, powiesz, że jesteś gruby i tam w ogóle jesz jak świnia, takie rzeczy, nie? I on się zdenerwuje i powie... A, a, to ja zamykował. No i ja, ja to rozumiem, że on wtedy mówi, po prostu zamykam Steam'a i tak dalej, ale mamy tutaj taki plan awaryjny, tutaj wysłałem wszystkim koda na maila, żeby mógł sobie te wszystkie... Nie, no tam w jakiś jest play. sposób, nie, że... Tak. Oczywiście tam połowa gier, wiesz, połowa tych, tych, tych firm, które wydaje gry, powie, że, przepraszam, bo my na przykład nie podpisaliśmy umowy takiej, w której my możecie sobie na przykład zmieniać w taki sposób drm -y, że bez tego Steama już można ją uruchomić. No i nagle się okazuje, że tak na tej kolekcji, y, gry mogą zniknąć z twojej biblioteki Steam'a. Możesz dzisiaj włączyć, masz 160 gier Steam'a, i jutro włączysz, masz 157. I teraz najlepsze człowiek zniknęły, człowieku... które ci zniknęły. A, no właśnie, to chciałem powiedzieć, że teraz myśl, które ci zniknęły. Bo czasami się tak zdarza, że są te, te darmowe weekendy, że pojawiają się gry. I ja na przykład mam tak, że o, hmm, myślałem, że miałem nie gier. No ale tak patrzę na ten licznik gier, no nie, i wyskakuje mi tyle i tyle. I później, jak już się przyzwyczaiłem do tej liczby, to wiadomo, 2-3 dni, to człowiek tak się przyzwyczaił się do tego, że ma tyle tych gier. No dobra, nagle, tak, łatwo się nagle coś się im znika, nie? Ty, no ale co się stało? Co Kradną. Policja. Prokuratura. Nie? ja zauważyłem, że w ogóle do Steama napisać jakikolwiek do tam do pomocy technicznej coś z prośbą, żeby ci zrobili, to to jest tak jak gadać, nie wiem, z tymi botami takimi, wiesz, które udają sztuczną inteligencję. Ostatnio widziałem genialny wpis gdzieś tam w internetach, człowiek... A, to wiem, o co chodzi. Czytam randkowe tak, tak. to wspaniałe. To powiedzmy słuchaczu może, że... Test chłopasz, Turinga to, oba przeszły. <grym> tak, ta, ta, dokładnie. Był atakowany przez czaty na jakichś takich, nie wiem, portalach randkowych, które mówią, o cześć, co tam robisz? A, nudzę się. No hmm. i zaczął odpisywać jednemu botowi e tekstami z okienka drugiego bota, więc doprowadził do tego, że bot rozmawiał z botem Ale i, poziom... <grym> Ale, i skończył... <grym> Ale poziom po prostu zaangażowania w to, żeby to wyglądało identycznie, te teksty, moim zdaniem to jest absolutnie rozkładający na łopatki. Bo te błędy językowe, jakieś tam, wiesz, no tak, takie kolokializmy, jakieś tam skróty i tak dalej, wiesz, tam nie było jakieś tam szekspirowskie angielczyzny, że y, no wybacz, że naruszam twoją prywatność. Chciałem cię zapytać, czy w tych okolicznościach nie chciałabyś mi tam pi pi pi pi pi, pi pałki. No nie, czy coś no, nie, przepraszam, nie pałki, korzenia. Więc nie, no to jest, to jest fajne, ale Yy, o czym my to mówiliśmy? Yy, Borderlands, Steamie... 2. Ach, Borderlands 2. Bo tak właśnie skojarzyłem jeszcze z Steamie, bo to tak płynne przejście zrobił uwaga, ale... To do drugiej gry, w której niedawno grałem, w której się absolutnie zakochałem, czyli do Banner Saga ale z tym, że jest związana pewna interesująca ciekawostka, co do tego, jak ją nabyłem. A właśnie to do Steama i tam, co to się pojawia w bibliotece, nie pojawia i tych wszystkich season pasów, internetów i tak dalej. A więc kupiłem ją w jakiejś promocji w Ubishopie, bo to się chyba tak nazywa, czyli ten sklepik, który jest przy Uplayu. <śmiech> Gra została dodana mi do biblioteki Uplayowskiej, po czym kiedy Aha. chciałem ją włączyć, to Uplay poinformował mnie o tym, że włączę Steama. I pojawiło się okienko w Steamie z dodaniem gry za kodzika. Normalnie, jakbyś, się przyszedł... Ja czekam, aż The Banner Saga będzie Bandu. No, I to w tej, wiecie, wiesz, w tej, w tej za dolara, a nie tam, że płać więcej Właśnie Czy... ostatnio ze strasznym smutkiem odkryłem, że Humble Bundle się bardzo, te progi podwyższają, bo teraz było tak, że ten drugi próg to było 15 dolców. Co prawda, ja wiem, że... Nie, to był trzeci... Nie, to był trzeci próg. No. Nie, pierwszy próg jest tak naprawdę dolara, bo jeśli Czy nie zapłacisz dolara, to nie zostajesz... A, kodziku na Steam. Dokładnie, a, a są gry, które wymagają kodziku na, na, na Steama, więc tam czasami jest komunikat, że słuchaj, jak dasz mniej niż dolara, to tak naprawdę wiesz. Wspomagasz nawet, ale gry nie drugi, drugi próg to jest ten próg średniej. I w ogóle to jest przepiękne, jak na przykład są gry, które są tylko na PC, tak ja tam patrzysz. Ale też kupują ludzie, którzy są na Maca i mają gry. Znaczy, kupują gry na Maca, na, na Linuxa itd. i tak dalej. Zastanawiam się, na jakiej zasadzie działa. Czy liczą, że na przykład jak wyjdzie Steam Maszyn, to nagle te wszystkie gry będą. Nie, no ale bardzo prosto, oni mogą mieć sobie, wiesz, na Macu, emulować system. Przecież. Mówisz? no mogą zrobić sobie emulację systemu i grać w Także ci, którzy mają Maca, mogą grać w gry z peceta, jeśli się postarają. Co no jak sobie, sobie zrobią dual boota. No wiesz, ledwo działa, albo tam. coś tam, e ale no, e teoretycznie nie mogą. działa, tylko, że, to, wiesz, to trzeba mieć dobry komputer. Przeważnie nie na Macach gra się tak dobrze, jak na PC-tach. No, ale wracając e do... Trzeci próg się pojawił. Trzeci próg i właśnie modelu. trzeci próg to jest tak, tak zwany próg e e jakby ustalony na sztywno. I ja teraz ten trzeci punkt chyba widziałem w przypadku cywilizacji. I, i czegoś teraz... jeszcze. Cywilizacji i czegoś jeszcze mi się ostatnio rzuciło w oczy, ale może to było w... Nie grałem w czegoś week, jeszcze, ale to, to dobra No czegoś jeszcze i był sequel Coś tam, Coś tam, dwa. To było, A, to jest... bardzo dobra Coś gra. tam, Coś tam było niezłe. To był świetne, na metakliki 15%. Tak, no wiesz, w Polsce prawie wszyscy są twórcy Wiedźmina, więc... Tak naprawdę to, wiesz, jedna matka, jeden ojciec. Jest, jest trochę tak, ktoś się kiedyś z tego śmiał, że y, większość nawet małych zespołów y, deweloperskich, które w Polsce działają, mają kogoś, kto pracował przy Wiedźminie, bo przy, przy tak. pierwszym Wiedźminie pracowała tak, już ludzi, że wiesz. W no, polskim gennym jest tak, że przynajmniej jedną osobę, którą znasz, pracowała przy Wiedźminie. <laughs> tak, albo przynajmniej zna kogoś, kto zna kogoś, to pracował. No jak to pięknie łączy ludzi, no nie? No, że to, no tak, jest to... wesele pa, pan młody, pani młoda, no nie, a wy skąd jesteś, Sia my jesteśmy tam od Wiedźmina. A, a cześć. <śmum> to się tam, tam jest ta grupka City Interactive. <śmum> Kiedyś natrafiłem na taką stronę, mam nadzieję, że nie pomylę aktora, który mówił, że, znaczy strona mówiła o tym, że istnieje tak zwana liczba Kevina Beckona, czyli e, każdy, Świetnie, aktor, każdy aktor jest z, powiązany z Kevinem bekonem e, po jakiejś ilości filmów. I tam wpisywać sobie dowolnego amerykańskiego aktora, czy też nawet polskiego, bo i na tym też próbowałem. I pojawił się łańcuszek, że on grał z tym, który grał z tym i on grał z kimś winobekonem. Mhm. Ale to jest takie trochę naciągane, ale, ale to jest oczywiście jakby zabawa z tym, jak to się mówi, seven degrees of separation? Ja tak po hmm, tak. angielsku, bo to ja nie, nie wiem, jak to jest po takiego. polsku, ale to w każdym razie, że faktycznie można cię połączyć z każdą osobą i yy, na świecie. I jedynie potrzebujesz, nie wiem, tam siedem 7, 7 osób, żeby, tak. Czyli na przykład, nie yes. wiem, twój wujek zna e, nie wiem, Olbryskiego. Olbryski grał e, w filmie z, z Angeliną Jolie, Więc Angelina Jolie oczywiście jest żoną brada Pita, więc Piotrze, jesteś jak prawie kuzyn e, brada Pita. No, tylko musiał być wujka zamienić na to, że moja żona pracowała w sklepie i kiedyś przyszedł do tego sklepu Olbryski. Zresztą, ja bym, po prostu... mógł, powiedzieć tak, ja bym <laughs> mógł powiedzieć tak. Mój wujek spotkał kiedyś pod Teatrem Mickiewicza w Częstowie w sklepie monopolowym, monopolowym Stare Czasy, bo to jest ten, tam jeszcze chyba lata 80. Prohibicji, tak. Prohibicji, oczywiście, absolutnej. <głos> tam, po Masło i, i znaczki byli. I spotkał e, Franceskiego. Piotr Franceski tam był. E, nawet, nie pamiętam, ale chyba miał nawet autograf Piotra Franceskiego. Piotr Franceski, e, jak wiemy, zna Olbryskiego. Więc ja mógłbym powiedzieć, że ja jestem kuzynem brada Pita. Więc w tym momencie no. sprawa się rozwiązuje. No to na podobnej zasadzie działania są takie programiki, czy też strony internetowe, gdzie Jean zadaje te pytania i na podstawie pytań dwudziestu jest w stanie absolutnie zawsze wskazać osobę, o której sobie pomyślałeś. Co ty gadasz? No jest, jest coś takiego. Słuchaj... Jak... W linkach. Musisz mi dać linka później. Po programie... Ale to jest na tyle sprytne, że nawet jeżeli pomyślisz sobie o swojej żonie, to on będzie tak zadawał pytania, że od Ja rozwaliłeś mnie. Po jednym pytaniu. <głos> widzisz. Ja pomyślałem o mojej żonie. <głos> widzisz, widzisz. Ja czytam w myślach. Dobra, to ja, już, ja to myślałem, że to mnie zaskoczy ten program, a Ty już, jak wiesz, co, co ja myślę, i taki to, to program co to od razu... Program to, wiesz, tam on, on mi on ten program powie, co ja mam myśleć. Wiesz, tak to już, już działa na takiej zasadzie. To już Skynet, Skynet. No i dobrze, no masz tam ba Banner Saga. Banner Saga, tak. Mam Banner Saga. Przyszedłeś już, tam już ten pierwszy końcu... epizod? Tak, przyszedłem pierwszy epizod absolutnie to trwało. Całkowicie zakochany. Wiesz co, to jest dziwne, bo wydawało mi się, że jak skończyłem Banner Saga tego wieczoru, to Steam wyświetlił mi, że 6,5 godziny. Ale jak hmm. zerknąłem e, ostatnio, to Steam wyświetla, że 10 godzin, więc nie wiem, czy to było 6,5 godziny, czy to było 10 godzin, ale generalnie no, około 7. Nie chcę tak. nic mówić, Piotrze. Miałem ci tego nie mówić, ale yy, to jest jak w e Online. Ta ostatnia bitwa, którą rozegrałeś w The Banner Saga, tam było tyle przeciwników na mapie, że czas został spowolniony, żeby twój komputer się nie spalił po prostu. A, no i zastosowano tak zwane rozciągnięcie czasoprzestrzeni i he, być może jeśli y, dobrze zarchiwizowałeś sobie w swojej pamięci przebieg tej bitwy, będziesz mógł napisać fantastyczny artykuł na ten temat. Jak właśnie podbiłeś Endor? Więc e, piękna <laughs> sprawa. Ale e, tak, ten banner saga. Pierwszy epizod to jest, tak? Czyli rozdział pierwszy. Znaczy tak, to... to Ile to, to... rozdziałów? Bo mnie to wkurza, że ta gra nie jest pełna. Czy pamięć tak, ona nie jest pełna i jest pełna, bo ona kończy się w ten sposób, że gdybyś nie wiedział o tym, że będą następne części, to absolutnie mógłbyś uznać, że aha. Czyli bez cliffhangera? No... Frodo zaniósł pierścień, pierścień pasuje agulał... Znaczy to to bardziej, bardziej Hobbit, prawda? Kończy się książka, historia jest zakończona. Hobbit poszedł, wrócił, ma pierścień i tyle. A to, że potem się okazuje, że jest wielka po prostu mistyczne zło, które się obudziło, rozpierducha, i całe, władze, rozpierducha całe władze pierścieni, to już jest inne. Stary Kończąc jubiler. czytać Hobita, może żyć w świadomości tego, że właściwie historia jest zakończona. No i w Banner jest trochę podobnie, bo historia bohaterów jest absolutnie skończona, definitywnie czy dla mnie przynajmniej i nawet zresztą tak mi się odbyło gdzieś tam po, po oczach, że tak. kolejny epizod będzie dotyczył zupełnie innej innej brygady natomiast to co się dzieje na świecie i w tym, w tym, w tym to pradawne zło bo zawsze musi być jakieś pradawne zło nie zostało pokonane jeszcze. trochę mi się to kojarzy z, z początkiem pierwszego odcinka tej serii, serialu 24 jak obejrzysz <grym> pierwsze 10 minut to dla mnie to jest autentycznie definitywny koniec y, tego serialu taki totalny happy end Jack Bauer z wnuczką, czy wnuczkiem, bo już nie pamiętam dokładnie, nie wiem, co to było, córka szczęśliwa, tam mąż, nie wiem, gdzieś tam w skle, no po prostu sielanka. I oczywiście, kto zna Jacka Bauer'a, ten wie, że znowu musi radzić tylko Amerykę, tylko cały wszechświat przed złem, przed samym złem. Nie I pamiętam, i gdzie, dopiero ale... teraz y chyba będę mógł obejrzeć prawdę ósmy sezon, bo kręcą dziewiątą serię. Więc... Nie, nie pamiętam gdzie, ale czy to było na, na, na stronie, czy gdzieś indziej właśnie a propos komentarzy pod fantasmagierią, że jesteś jedynym człowiekiem, który lubi 24 godziny. Ale Jeden ja wszystkim to hejtero, mówi Pozdrawiamy stanowczo. Nie którzy nie znają, nie lubią, mówią, że nie podobają się 24. Ja powiem tak. Ja podchodziłem do tego serialu kilka lat. Jak obejrzałem pierwszy odcinek, to mi się bardzo nie podobało. Ale jak to się mówi, it grew on me czy jak coś tam po angielsku poprawnie się wymawia to słowo. W każdym razie, kiedy wreszcie się przekonają, żeby obejrzeć więcej niż kilka odcinków, to coś zaklikało i naprawdę to jest, to jest mocny, sensacyjny serial z takimi dylematami, takie rzeczy tam się dzieją. W ogóle Jack Bauer jest fantastyczną postacią. To jest, to, jest, to jest człowiek, który po prostu czasami musi robić rzeczy wbrew sobie, ale to jest patriota. On kocha swój kraj, kocha innych ludzi. Chciałoby po się powiedzieć, że to taki prawdziwy Polak. Tak. No, mi się wydaje, że Jack Bauer ma korzenie. Jego babka była z e, jego, jego babka znała Olbrowskiego. Bauer to jest w ogóle niemieckie nazwisko. A wiadomo, no, że kiedyś... na pewno kiedyś... w czasie II wojny światowej mieszkał, znaczy przed... On, on w się w urodził, w ogóle jego dziadek urodził, urodził się w, w Breslau. W Breslau się urodził. <laughs> w Breslau. A bez więc... Tak, tak, tak. tak, tak, tak bo nie zdziwiłem tak, tak, tak. się, jakby Jack Bauer okazał się Polakiem. E, wracamy do Banersagi. Sagi, mm, a Złosłem. zło złem. Generalnie ja czwarty raz powiem, że jestem zakochany, grało mi się cudownie, byłem pochłonięty. Jeżeli któryś z naszych słuchaczy nie wie, o czym jest ta gra, to już szybciutko wyjaśniam, że jest to połączenie tak zwanego visual novel, czyli gry, w której bardzo dużo czasu spędzamy na czytaniu, z podejmowaniem decyzji, co się stało ostatnio modne we wszystkich grach Telltale tylko że tutaj jest to bez presji czasu, czyli czytamy ścianę tekstu i potem podejmujemy decyzję z e, uproszczoną grą strategiczną, turową w stylu... Bud jest Widen. budowanie bazy? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, bo to jest gra, od, gra drogi, gdzie nasza karawana cały czas idzie. Ale jest przepiękna w swoim takim... Y, jak to się pięknie mówi, oszczędnym stylu, bo to jest gra, ona jest zarysowana i przywodzi na myśl najlepsze czasy kreskówek, czyli wiesz, połowę lat 90. Czyli takie najbardziej oszczędne w animacji, że na przykład zamiast 25 lat na, na sekundę to były 3 lat na sekundę. Przecież ja znaczy, animacji w większości to jest wiesz, trochę przypominają takie stateczne gify, bo, mhm. bo w trakcie rozmowy na przykład bohater stoi, jedyne co się rusza, to raz na jakiś czas wiatr porusza mu kawałkiem brody. Czyli tak. Ja, Dokładnie ja, tak. The jest taka chętnie bym zagrał, Tak ja mówię, no czekam, po pierwsze, do no handlu, tak. a dwa, kiedyś już to będzie całość. Bo mam taką potrzebę, właśnie poznanie tej historii od początku do końca, bo ona wygląda rzeczywiście naprawdę interesująco. I, i nawet jeśli to wszystko by się gdzieś tam zakończyło satysfakcjonująco, to ty jak, tak mówisz, 6 godzin grałeś i tak dalej, no to znaczy na RPG jest, jest skromnie. Pff, to nawet jest, nie jest droga. Serpek, kurczę. Wiesz, ona jest dość droga, bo ona kosztowała bazowo około 80 zł. Ja ją kupiłem za 50 i uważam, że za 50 warto. Natomiast. No nie jest epek. nie ma tam współczynników. Nie, no masz tam jakieś lewelowanie postaci. Ja, ja powiedziałbym, że ja uwielbiam Battle i Galactica. Tylko, że dla mnie to był serial nie science fiction. Znaczy, science fiction to było tłem, tak naprawdę, to był serial o grupie ludzi którzy no. znajdują się w trudnej sytuacji muszą starać się radzić z jakimiś problemami. To no, no, opieramy dla nas w kosmosie. No. Nie by się tak. tego sobie użyć. I dokładnie o tym jest do Banner Saga. Czyli mamy grupę ludzi, którzy znajdują się w jakiejś ekstremalnie trudnej sytuacji. Nawet A jest tak jak Hills? Każdy z każdym? Nie, nie. Tam tam no. jest to jest to bardziej uproszczone. Znaczy nie da się jak Fire Emblem ze sobą postaci tam tegas tak łączyć, zamieniać i tam... To wielki dzieci. cios. Wielki cios dla społeczeństwa. Bo cała, cała, cała historia w moim przypadku działa się jakieś tam 130 chyba dni, czy 140 dni. A no ty dzieci z tego nie będzie. Eee. No, no, trzeba by, wiesz, zobaczymy w drugim czapterze może. <laughs> może będzie można przenieść genotyp. No na i pewno. tyle, no kurczę. Ja, ja się naprawdę zakochałem. Grama jeszcze, jeszcze. Najlepsze jest to, że grałem w tym momencie, kiedy w Polsce była zima, bo teraz już się skończyło już wiosna przyszła. I wiesz i wychodzę z domu, minus y, 10 stopni. Real feel na telefonie pokazuje, że jest minus 33, więc wracam do domu opuszczony śniegiem i zmarznięty, odpalam banner saga, tam pada śnieg. A zakładasz modyka. taki wiesz, helm, wikinga, topór? Znaczy, widziałem propozycję, że powinienem na, na tym, na tarasie grać, to wtedy wiesz, miałbym już stuprocentowy. <laughs> jak ktoś mówi, imersję. Tak naprawdę to powinieneś mieć, wiesz, kawałek ręcznika, tylko tak, żebyś sobie obwinąć pas, relaksy i co najwyżej kawałek skóry. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz, kiedyś było modne, że się skóra, taką krową, krowią skórę, yy, z takiej krowiej skóry się robiło dywaniki. Oczywiście ona nie była, że równo obcięta, nie, w kwadraci i dalej, tylko to, wiesz... Yy, no nie, jakby to opisać. Nie, taka, jaka... nie tylko skrowiej skóry. To generalnie były... Ale wiesz, co mi chodzi? To że taka taka, taki taki dywanik ze skóry. dywanik taki, taki, taki obszarpany trochę jakby. Taka Wygarbowana Czasami skóra i wiesz, no, no, tak, od razu tak, można tak. ten. już masz piękny dywanik i coś takiego sobie zakładasz. obwijasz się w pasem jakiś ręcznik, relaksy. I nabój. Nabój. <laughs> tak uratujemy księżniczkę. Jeszcze jest szybkim z szybkim słowem odnośnie historii, która jest w grze przedstawiona, to mamy świat, w którym słońce zatrzymało się na nieboskłonie i to dosłownie tak w środku, czyli nie ma tam jest coś związane z, z, z filmem Sunshine <laughs> Można tak powiedzieć. I są tam, żyją tam trzy rasy, są ludzie, są Warlowie, czyli takie wielkie nordyckie giganty, wiesz, wikinga, tylko że jest razy większy od człowieka i ma rogi na głowie. I Dredges, czyli stwory złożone tylko i wyłącznie ze zbroi, którzy, jak to zawsze w, w takich historiach, nadciągają z północy. I wiesz, się, się, się nawiązanie jest do tego doktora... Jak zapomniałem, jak się nazywa. Taki doktor, y, który jest tylko z taki, taką plazmą, ekoplazmą. Y, doktor y, Hu? Nie, nie, nie. W, w Helboju, oh, okay. y, Johan... No nie chcę powiedzieć Strauss. Bo... Ale jo, ja... Doktor Jokan jakiś tam. Ja chyba tak mało zapam, czytałem, nie. Że, że nawet nie ja Nie, ale on, on się pojawia w drugiej części filmu, ten Golden Army. Kurde, z... to nie pamiętam. Dawno, rewelacyjna miałem. poster. Bo... Ale on jest yy, z komisji, on jest, tak? No, yy, faszystą, czy on jest po stronie tych dobrych? On jest tak, Niemcem, tak. Ty to no. zaraz już tak szyfladkujesz. Wiesz <laughs> co, naprawdę? Nie podoba mi się twojej taki, taki No, taki... niestety. Ty faszysta, to już co? Nie człowiek? Co, nazista to już co? Są nienawiści. Nie? Tak jesteś naprawdę. No Więc reasumując, Bandersega Polacą, a jeszcze grałem w jedną rzecz. I to, to jest totalne, totalne zaskoczenie. To nawet 2,5-7 jeszcze. A więc uwaga, uwaga. Daję 3 trz sekundy. E, Burnout Paradise City, ale e, na laptopie z kamerką w multi nago? ze znajomymi. Nie, no niekoniecznie nago, dlatego, że tam, jak wiesz, czy też nie, kiedy dzieje się tak zwany takedown, to kamerka robi te zdjęcie i wysyła je do tej osoby, która tobie tego no, zrobiła. Got you, bitch! Więc, ale nie, to kiedy wiesz, kiedy zostajesz rozwalony, to wtedy możesz co najwyżej pokazać faka. No i właśnie ostatnio tak sobie graliśmy Zarzej, bo tam... bo dostaniesz, wiesz, jakieś punkty karne i cię zbanują z, z jakiegoś tam, z, nie wiem, czy tam jest, ze Steam To EA. To nie, to EA to, to oni jakieś mają swoje na pewno EA serwery. W każdym razie graliśmy tak w parę osób, naprawdę można się przekosmicznie ubawić, kiedy w gronie znajomych wiesz, wysyłacie sobie co chwilę zdjęcia jakieś dziwne rzeczy. Myślę, że to kiedyś taki czat był chyba, wiesz, taka jak czy? wideoruletka, czy coś takiego. Czat ruletka, tak, była, ale wiesz, no tutaj przy okazji grasz Burnouta, więc to jest przyjemne. Ale Spójrz, czy to tak, tak naprawdę, kiedy tam zaczynasz robić jakieś takie, wiesz, eskapizmy, jakieś takie sceny i tak dalej, pokazujesz palce znajomym, to czy ty tak naprawdę koncentrujesz się na grze? koncentrujesz się, bo w Burnout'cie jest chory system wyścigów, to znaczy masz otwarte miasto i możesz się pomylić, więc nie masz w wyboru, musisz się koncentrować, bo pojedziesz zupełnie gdzie indziej. Masz automapę czy coś takiego? tam sobie jedziesz. <głosy> Tak, z GPS-em. To jest pomysł. GPS-em mi się nie podoba, mam to swój. To jest pomysł na DLC, dobre. Ale oni mieli dużo DLC tam. Yy... Tak, i oni mieli jedno, na... bardzo dużo darmowe DLC. Motocykle były za free. Znaczy, to była jedna z tych gier, które, yy, które jako pierwsze pokazywały, że ok, my będziemy wam dostarczyć? content, treść, nawet za darmo, bo chcemy, żebyście przy tej grze zostali na długo, na przykład, nie nie, nie pograli chwilę i ją odprzedawali i tak dalej, więc to była taka gra, która naprawdę miała ogon i oni cały czas ją, na nią pracowali, cały czas ją ulepszali i ona nawet dzisiaj, że a na tego, że to może być z kamerą tych świntuchu, ona jest naprawdę super, no, ale słuchaj, świeści. właśnie, ponieważ tam są y, te lobby, czy też pokoje, czy też jakkolwiek, nazwać, ośmioosobowe, a nas było troszkę mniej, to pojawiali się ludzie z internetów i dla mnie szokiem było to, że ludzie dalej grają w tą grę, a drugim szokiem było to, że jeden z, z tych y, anonimów tak zwanych podłączył kamerkę i również to zaczął zdjęcia wysyłać, bo on nasze też dostawał. O, proszę. Na przykład postawił na stole Optimusa Prima. <śmiech> Masakra. My myślałem, że coś innego będzie, że bardziej by taka nieelegancka forma... Wykorzystanie z no. ale to proszę. Ci ale to w co ty grałeś właśnie? No i właśnie mówię, że jakby ci się zepsuł samochód w Badą Paradise, to mógłbyś przyjechać do mnie. O... Ja gram w grę, która się nazywa Car się Mechanic Sprawić. Simulator. To polska gra jest. 2014. Tak, Car Mechanic Simulator. Car Mechanic Simulator. <laughs> Car Mechanic Simulator. To jest no, gra no, studio studia zaprzyjaźnionego z fantasmagierią. Red Dot Games spoko ludzie tam pracują, po prostu, ale do rany przyłóż. Czyli goty 10 na 10... No nie, no to badanie. ja już mówię, to, nie, to jest taki disclaimer, że to wszystko, co słyszycie i tak dalej, to, to jest naprawdę na 11 na 10 gry roku 2014, ale powiem tak, to jest, to jest symulator, mechanika, jak sama nazwa wskazuje. <laughs> to to Cała zabawa polega na tym, że masz garaż, tam jest, jaka jest na etapie takiego obskurnego garażu, nie, że tam, wiesz... O, czasami mi się zapomni olej, wiesz, miskę tak pod, pod, przy wymianie oleju podstawić, żeby mi się ten olej nie robił. Ale... tak zwane. No taki, ale taki profesjonalny, bo masz, wiesz, tego, Windows 95 masz, nie, komputer, możesz części zamawiać. Oh. I generalnie jest tak, że w ogóle gra jest y, naprawdę fajnie zrobiona. To nie jest jakiś taki super, wiesz, tam naprawdę możesz cylindry wymieniać, tak nie wiadomo co, ale, wiesz, koła, tarczy, filtry się rozbierać, no wszystko, wszystko takie, takie naprawdę podstawowe rzeczy się wziął mechanikę, to możesz się nauczyć wręcz yy, yy, yy, pracy przy samochodzie. Wiadomo, że no, nie wszystko jest tak, jak, jak to w grach komputerowych, nie? Tam, wiadomo, tak, uczą te gry czasami, wiesz, że to, to, to takie rzeczy tam, nie wiesz, wiesz nie tam. To... W każdym razie <grydy> chodzi o to, że masz yy, naprawdę bardzo, bardzo fajnie zorganizowany warsztat, w którym masz samochód, masz ten dźwignię, tam możesz wejść pod samochód, pod maskę, tam wymienić różne rzeczy. Naprawdę to jest dla no, to jest, tam który... Masz jakąś ścieżkę kariery, czy, czy nie? Czy to są takie nie, no, generalnie wyzwania, to, że czy... masz, masz zadanie. Wydaje mi się, że, że kiedy wykonasz kolejne zadanie, kiedy tam zbierzesz jakieś pieniądze itd., to wiesz, przechodzisz do innych warsztatów, tam... tam... Przynajmniej są trzy przynajmniej widziałem, tak? Są różne typy samochodów od takich nie wiem typowo rodziny, jakiś sedanów, po jakieś tam hatchbacki, duperele i tak dalej. Samochody są świetnie wymodelowane. Naprawdę kapitalna robota. Oczywiście to nie są autentyczne marki, ale one są tak stylizowane, że wiadomo do czego nawiązują, nie? I cała zabawa polega na tym, że ty jako mechanik dostajesz karteczkę ze zleceniem, tak, taki, taki wydurczek, że aha. Możesz mi albo konkretnie na przykład napisane, że wymień olej, sprawdź hamulce, zrób to, zrób tamto, nie? A może że tak, że przychodzi do ciebie klient i mówi tak, że coś mi tam stuka podczas jazdy, coś, coś mi tutaj nie gra, wiesz, ty jesteś magik, zgadnij, nie? co się dzieje. No ale ty wtedy bierzesz ten samochód, na placy, jeździsz po takim specjalnym torze. Czy to przyszedł. jest jakiś moduł wyścigowy, nazwijmy to w tym? Moduł wyścigowy nie. Ale Czy jest to polski mechanik, czyli w momencie, w którym klient wychodzi, to wtedy bierzesz to auto, jedziesz na zakupy, jedziesz potem odpompować benzynę, no, no może nie, bo widzisz, wie może tam, tam w tym Milanówku tak jest, czy tam gdzie tam, tam odciągasz benzynę. Ale. No, nie boję, pozdrawiam swojego mechanika od razu, przy tej okazji. Przynajmniej do następnej wizyty, nie? No, nie, regularnie u niego bywam, bo za dużo filmowych samochodów starego A, te wszystkie o, które się rozwalają. Chciałem powiedzieć, więc... że tak regularnie bywasz z jednym samochodem, to coś jednak z mechanikiem jest nie tak. W każdym razie powiedzmy, jedziesz sobie na ten tur, nazwę przeszkód, tak? Czyli na przykład sprawdzasz hamulce, sprawdzasz układ sterowania, nie tam kierowniczy, yy, zawieszenie i tak dalej, no i później bierzesz samochód z na warsztat. No i ten interfejs jest o tyle że na przykład możesz sprawić, że no, nie wiem, karoseria jest przezroczysta, wtedy widzisz te części samochodu, możesz sobie włączyć lub wyłączyć podświetlenie stanu części. I niektóre części na przykład po tej jeździe próbnej no od razu widzisz, że coś jest z nimi nie tak, nie? Że o, leć coś nie tak. Czy... tak, I pojawia się na przykład, nie wiem, yy, różne kolory są części, nie? Zielona znaczy, że część jest w prawie fantastycznym stanie, żółta, no i już trochę gorzej. No czerwona to już jest stan fatalny, trzeba wymienić, więc po prostu niektóre części możesz sam naprawić, no ale jak nie masz jakiejś części, to musisz do sklepu internetowego zalogować, tam wiesz, dwa kliki, nie? i kupujesz tą część, później wchodzisz. prawda? Gra jest naprawdę bardzo przyjemna. To sterowanie z pierwszej osoby, więc wiesz, jak ktoś gra w kółek, to wie o co chodzi. Podchodzisz do samochodu, tam klikasz na koło, nie? zbliżenie i teraz po każdej śrubce musisz odkręcić, koło musisz zdjąć. Na przykład jakbyś chciał wymienić nie wiem, tarcze i klocki hamulcowe, no to musisz zdjąć, odkręcić śrubki, zdjąć koło, odkręcić tam, te zaciski, wyjąć to, tam to założyć. Po prostu przednia zabawa. I powiem tak, że ona mnie bardzo wciągnęła. Jeden minus jest taki, że czasami, e, jeśli nie znasz się na samochodach, jesteś kompletnie zielony, to może mi na przykład e, problem ze zlokalizowaniem jakiejś części. Nie, Na przykład masz czasami taką prostą rzecz, no tam wymienić filtr powietrza i gra ci nie podpowiada, nie mówi ci, że... I szukasz wróże wydechowej na przykład. Tak, filtr powietrza nie jest na przykład tutaj, albo nie jest na przykład, nie wiem, e, na lusterku masz zawieszony, wiesz, ta choinka to jest filtr powietrza. Nie? To jest, wiesz, to jest to innego, nie? Tak samo, wiesz filtroleju, to też jest, to nie jest tak, że masz, wiesz, w McDonaldzie tam jakieś sitko, no nie, gdzie tam te, te, te syfy odciągają. To jest w samochodzie taka rzecz, nie? którą musisz po prostu wymienić raz na jakiś czas. Jak są świetne, to nie trzeba szukać tego, jest o świeto Nie musisz ci to znakogi. ale generalnie chodzi o to, że po prostu e, zabawa jest to na tyle wciągająca i, i naprawdę fajnie zorganizowana, że jeśli w pewnym momencie, no nie, tam zaczniesz, w ogóle możesz tak zrobić, że okej, okay, no nie wiesz gdzie to jest, ale to nie jest tak, że gra ogranicza, że na przykład no nie, w, ty w tym zadaniu, na przykład jak koleś się prosił, żebyś wymienił tam filtry, nie? powietrze, oleju, tam, y paliwa i tak dalej, to nie znaczy, że na przykład nie będziesz mógł na przykład tego samochodu rozebrać, ku wszystkich zdjąć, tam, rozebrać, nie wiem, katalizatory i tak dalej. To a czy jest y jakieś takie możliwość dodatkowego zarobku? Czyli na przykład mówisz gościowi, że wymieniłeś mu filtry na nowe, a tylko je wyczyściłeś? To chyba będzie w DLC, wiesz? Czyli tak zwany polski. DLC, polski mechanik. Nie, ale gra jest wschodni. Jeszcze nie ma takich, wiesz, dodatkowych rzeczy, na przykład nie wiem, o mówisz, na przykład miałem wymienić wicieraczkę, ale zauważyłem, że tam układ sterowniczy jest nie ten, tam chmury nie działają, coś to wymieniłem. Poza tym, wiesz, najlepiej, żebyś sobie szybko coś zrobił z tym tyłem, bo tam ten, nie, tam nie wiem, tam, żura turce na klockach. Więc nie. Tu masz tylko wymienić to, co masz w zadaniu, ewentualnie jak masz e, taką kartę, że okej, okay, nie wiadomo, co jest grane, no to musi się przejechać, żeby ustalić stan techniczny pojazdu. I tak, to nie jest taka gra, która rzeczywiście na jakieś wyżyny tą, tą mechanikę samochodową jakby podnosi. Ja, ja rozumiem, że, że pewne rzeczy musiały być bardzo umowne, ale ja z, jak siadłem, to tak mam chyba ze 3 godziny już przegrane, zrobiłem chyba tych takich napraw różnych rodzajów chyba z 16, 17. Ja musiałem sprawdzić, bo nie siedziłem i, i pamiętaj, że to jest coś przyjemnego. Ja to też traktuję trochę jako taki samouczek, bo. A ile to kosztuje? Y, to jest. Y, na Steamie to jest jakieś y, niecałe 15 euro. I Czyli to jest naprawdę. To taka... na Hamul <laughs> Tak, albo w, mi się wydaje, że w jakimś Media Markt znajdziesz w wersji pudełkowej, bo to wiesz, y, to jest wydawane. Tak, y, tak, z... Jakimś tanim koszor też Nie, nie, to jest bo to jest nowa gra. To jest gra z, z stycznia. O, I y, y, y, wiesz, generalnie. Y, ona chyba jed, jedną, z, nie wiem, czy wydawana jest przez tych samych ludzi, którzy wydają wiesz, te y, symulator farmy, symulator kierowcy autobusów. Ja w ogóle tutaj podpowiadam y, twórcom, może z Red Dot Games, symulator taksówkarza taki. Tylko, że widzisz, trzeba miasto mieć takie jak, o, jak GTA, nie? ale w GTA na przykład... No, ale na przykład, symulator taksówkarza na wsi. Czyli jedziesz najpierw z jednym gościem, te, nie, symulator. mleko. Nie, przepraszam, DLC do tego, do symulator y, tych samochodów ciężarowych, ten EuroTrack, czy Euro coś tam, symulator. Nie? I masz y, polski bus, DLC. I sobie możesz jeździć, nie? Tam wiesz, yy, walczysz na przykład, nie wiem, z gazeta.pl, tam z jakimiś szerszymi artykułami. Yy, A jak teraz wyobraź sobie, jakby zrobić taką, jakby połączyć to wszystkie gry symulacyjne w jedną i zrobić taką, taki, taki, wiesz, taki symulator wszystkiego. Czyli na przykład jest ta gra o kierowcy Tira, powiedzmy, jak auto ci się zepsuje, to pyk, odpala się symulator mechanika samochodowego, sam je naprawiasz, tu zmieniasz tam koła, coś tam, potem yy. jak dojeżdżasz na, na farmę, żeby zabrać zboże, to pyk przełącza się na tryb, czy tam w trakcie jazdy musisz się przełączać na tryb zarządzania farmą, żeby to zboże zasiać. Potem jak dojedziesz już z tym zbożem, nie wiem, do piekarni, czy tam do młynu, młyna, to tam masz jakiś symulator młyniarza, młynarza, który zamienia to w mąkę, potem zaladmiany jakieś robienie chleba. No, wyobraź sobie, taki symulator Właśnie opisałeś best game ever. Tylko oczywiście była, została zhejtowana, bo przecież e, mąki to nie robi się z tego i z tamtego, no nie? To musi być specjalne ziarno, bo no, to pora roku. No, nie wiem, no, ale jeśli chodzi o, o tego mechanika w, te, w tę grę, to powiem tak, że to nie jest, jest zugrowana cena za, za ten produkt. Ja Ci przyznam, że moje, to kolejny disclaimer, że przez to, że jestem w tak dobrej komitywie ze studiem, miałem niezły discount, ale nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to wiadomo, że ten nie wypada się chwalić, ale to jest naprawdę, jeśli, jeśli lubisz samochody, ale nie jesteś jakimś Takim maniakiem, prawda, który sam sobie rozbiera samochód. Bo powiedzmy osoby, które rzeczywiście y, lubią grzebać w samochodach y, i rzeczywiście na tym znają, to im całą frajdę jednak dostarczy rozbieranie własnego samochodu, bo to jest jednak wyższy poziom. ten Tylko że jak własnym samochodzie coś spieprzysz, to możesz potem do pracy nie dojechać, a tutaj do. Ale nie, no tu jest. To jest. Pamiętaj, że dla mnie to jest niesamowity. To jest. Y, coś w rodzaju takiej, może nie, nie encyklopedii, bardziej takiego samouczka, że dla mnie y, granie w tę grę jest zabawą w, w poznawanie właśnie y, arkanów mechaniki pojazdowej, bo ja w ten sposób dowiaduję się, nie, nie jak, jak się pewne części nazywają. Y, zupełnie to inaczej wygląda, jak na przykład y, pierwszy raz jesteś do mechanika i tak naprawdę oni mogą ci wcisnąć wszystko, wiesz. Użyjam paru takich, wiesz, y, słów, których nie rozumiesz, nie to, tam, to i tak i czujesz się jak u swojego mechanika, nie? A jak już pograsz takiego karmechanika, to nagle wiesz, co to są szczęki, to są klocki, to już są widać, tarcze. Już widzę w przyszłości tę sytuację, kiedy jedziesz gdzieś z żoną na autostradzie, nie wiem, nagle auto się psuje, żoną mówi, no dobra, to weźmy, możemy asystenta, to z tytułu pomocy. Ja kochanie grałem w Car Mechanic Simulator. Wysiadasz, otwierasz maskę, ale staniesz, słuchaj, 10 minut patrzysz po potem po asystenta? Tak naprawdę w dzisiejszych czasach tak, to bierzesz tak, jeśli masz narzędzia, tak, i masz gdzie na przykład tam, ten swój samochód, powiedzmy na jakiś tam kanał gdzieś zajechać tak naprawdę. To YouTube, YouTube'a, patrzysz, jak wymienić jakąś część i później działasz. Wiadomo, że jednak jeśli chcesz mieć to sobie porządnie, szybko i tak dalej, no to wiadomo, jednak mechanik ma doświadczenie, zna się na tym. To jest jego fach, więc jeśli chcesz mieć pewność, że dojedziesz do pracy, to tak, oczywiście z mechanika, ale kiedy miałbyś, proszę drugi samochód, który chciałbyś hobbystycznie sobie właśnie przy nim grzebać, no to wiesz, to widzisz, w czasach to, to, to jest to... Najpierw na przykład zaczynasz z Mechanikiem, nie? Car Mechanic Simulator 2014, a później YouTube, własne narzędzia i... Powiem ci tak, że w tej kombinacji źle nie wypadniesz. To jest naprawdę yy, yy, bardzo fajna gra. To jest... To jest yy, ja, ja mnie powiedział, że to jest jakaś duża gra. To jest naprawdę taki, tak, taka mała, przyjemna gra. Już tam wiem, że są jakieś plany planach DLC, więc fani na przykład, nie wiem... Yy, samochodów napędem na cztery koła, no nie znają coś dla siebie, więc ja na przykład byłem, żeby jeszcze na przykład silnik można było rozbierać na, na elementy pierwsze, żebyś na przykład, nie wiem, mógł silnik gdzieś rozłożyć, wymienić cylindry, jakieś duperele, uszczelki, no to by było super. Na razie tych części jest bardzo dużo, ale chyba to jeszcze nie jest taki poziom komplikacji, który chciałbyś na przykład osiągnąć, kiedy wejdziesz na ten drugi poziom. Na tym poziomie, którym ja jestem, to jest wszystko ok, ale czuję, że na przykład osoby, które są mocno zaangażowane w mechanikę pojazdową, Mogliby Mogłyby oczekiwać czegoś więcej, więc. Ale ja znowu nie wiem, czy na przykład są inne takie gry. Bo to, to mi się wydaje. Ja pierwsza w ogóle o takich, że usłyszałem właśnie, y, y, czytając pierwsze newsy o Karmachaniku. Ja wcześniej nie widziałem, czy w ogóle jakieś inne takie gry, które do tego tak potrzebują, że w wymiarze ma, że możesz każdy koło obejrzeć, część zdjąć, wymienić, odkręcić. Naprawdę super, super sprawa. Ja nie wiem, czy pioszy, ty chciałeś jeszcze jakąś grę powiedzieć, jakiś film, widziałeś i tak dalej, ale tą chyba musimy zostawić na następny. Oj, tak, tak. Myślę, że to... to razem dźwięk jak składanych kartek. Razem jak porozmawiamy o ten odcinek ze spoilerami z The Last of Us, to myślę, że... że... O, jeszcze co, bo i chciałem właśnie też o zakończeniu Dextera porozmawiać, które mi się bardzo podobało. Dostałem. No ja w, w ogóle nie dałem, ale spoko, możemy porozmawiać o zakończeniu. Stania minuta była taka, wiesz, what the fuck, ale... Tak, napis leciał. Tak, tak. E Świetny film Good Will Hunting. Jeszcze raz obejrzałem wczoraj. To jest Jaki polski tytuł? Ja to polski ja to to chyba każdy oglądał. Czekaj, to był... Dobry Will ja, poluje. No tak. Buntownik, no, ostatnio... z... Nie, buntownik bez przyczyny? Nie. Busto, z wyboru? Buntownik z wyboru chyba. A propos Pols, A propos polskich tłumaczeń, ostatnio trafiłem na coś, co mnie zabiło. Powstał film o pułkowniku Kuklińskim i hasłem reklamowym jest... Intelligence is a weapon, bodajże, to zostało przetłumaczone jako Inteligencja jest bronią. To ta cisza jest wymowna. Tak, tak, dokładnie tak. Być może e, nie byli intelligent enough, żeby zrozumieć, co chodzi. Nawet... Tam w ogóle chyba jeszcze też z tytułem jest jakiś, jakiś motyw, bo nagle znikąd wzięła się teoria chaosu, ale... No cóż... To jest e, temat e, na osobną dyskusję. Pytanie, że nie da się nie przecenić wkładu Kupińskiego. No, dobrze, to może o czym, o czym nie powiemy w takim razie w, w odcinku musimy kończyć. Nie, nie, nie powiemy o zakończeniu Gears, War, Gears of War Judgment. Nie powiemy o ostatniej bitwie w online, która zakończyła się po prostu śmiercią tysiąców 1000, 1000 pilotów. W tym zniszczono 75 największych statków w galaktyce wspomnieliśmy, ale nie, powiem, nie porozmawiamy dłużej o cywilizacji Handelbaum nie porozmawiamy o pokolenie Buffett, które chciałoby jak najmniejszą cenę, jak najwięcej nie porozmawiamy o błędach w Battlefield 4 i nie porozmawiamy o włosach w Definitive Edition Tomb Raidera a nie też o pryszach? Nie, no i pryszach też, Jeszcze ja powiem tak, że jak ja zobaczyłem w akcji tą przepiękną twarz Lary z Definitive, z Definitive Edition, to ona wygląda gorzej w akcji niż ten, bo ona jest sztywna. Jest dużo botoksu. Ona pięknie wygląda na zdjęciach, bo ona wygląda bardzo naturalnie, ale ona nie ma na przykład zmarszczek pewnych grymasów twarzy. Ma. Pryszcza nie ma? Ja widziałem takie zestawienie z y, y, starych konsol, z pecata i z nowych konsol i tylko i wyłącznie na pecacie miała pryszcza. Aha, no co widzisz. A i nie powiemy o Dreamwebie, bo tak się zajerałem, że teraz ta gra jest freewarem, że sobie ją odpaliłem, wiesz, zacząłem grać, bo to jest przygodówka, gdzie się po prostu klika na wszystko i większy większość może możesz zabrać. Masz to, wychodzę... to przygodówka, gdzie był jakiś, oprócz tego, strategia turowa z wampirami, nie. czy to mi się myli? Nie, z tego co wiem, to chyba tylko przygodówka, wiesz, ona była charakterystyczna, bo ona miała widok totalnie z góry, Te... Plansze, A, rzeczy, bardzo małe. Z boku było widać twarz głównego bohatera. A ja myślałem o Bloodnet. A, Bloodnet, też świetnego. Dobrze Piotrze, to co, koncik y, kulturalny y, na za tydzień, chociaż to zrezygnowaliśmy parę filmów, można powiedzieć. W odcinku, by... tak więc nie było tak, tak szybko. <trybne> no, dziękuję ci serdecznie za, y, za udział. Ja również dziękuję, jak Dziękuję zawsze. naszym y, słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie Słuchać, polecam, komentować. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!